Witam, Fantasmagieria, podkazu grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 633. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną jest Rafał Siciński, aka Sik. Witaj, Rafale. Cześć, Damian. Dobry wieczór. Dzień dobry, słuchaczki, słuchacze. No, bardzo się cieszę, że, że mogliśmy się w wirtualnym studiu spotkać. Ostatnio nawet się zastanawiałem, jak długo, ile już to lat nagrywamy razem i to tak... Yy... Od premiery bo... Death Stranding, czyli to będzie 19 rok, listopad? Czy no, trochę później, wcześniej? To, to później? Chucze, to są już listopad, takie. To bo listopad, bo, bo ja na urodziny dostałem. I ty, ja mówię, I... Ja I... Jak, to, jak to jest, wiesz, tu, wiesz, fantazmagieria. 18 lat skończyła, czy tam, by powiedzmy weszła w 18 rok życia, bo to zależy, jak, jak liczyć, nie? Takie mm. kupy czasu, ale po prostu te ostatnie lata pędzą, pędzą. I ja jeszcze pamiętam, jak. Yy, nagle nic z tego, ni zowego na, na Amazon Prime pojawił się Richard, nie? Tam adaptacja serialowa z Annanem mm -hmm. Richardsonem, świetna. A dzisiaj już jest trzeci, zaczął się trzeci sezon, nawet y, tak y, po pracy, tak z ciekawości obejrzałem pierwszy odcinek. To jest ekranizacja mojej ulubionej tak y, Siła Perswazji, tak? Tak, tak. Znaczy ja nie czy tam nie wiem, tak, hmm. czy oni czegoś tam nie wplotą, no nie? Bo, bo czasami jest tak, że że y, y, y, jest... Y, no, trzeba uzupełnić wie, no że czasami nie wszystko da się ładnie przełożyć, ale tak jak w pierwszym sezonie zrobili y, Killing Floor, tak? Dobrze pamiętam, że to tak, było tak. To to pierwszej książki mm -hmm. poziom śmierci. Tak drugi sezon mi się średnio podobał. Był trochę przeładowany właśnie za dużo postaci, y, y, te wątki z, z, tą, y, z, tym jego, z tą jego drużyną no nie, z czasu z ale gendarmerii. Był, mimo wszystko to nie był zły sezon, nie, nie, nie. Jak porównasz z innymi rzeczami, to. To, tak. to był całkiem spoko i wiesz, to też było takie fajne, e, fajne, bo gdyby tak ekranizowali chronologicznie, to ten moment, kiedy e, Richard wraca do tych wcześniejszych lat, do tam, do powiedzmy, no tutaj nie będzie oczywiście powrotu do lat 90. E, do, do tego, do upadku muru berlińskiego, podejrzewam, mhm. że tutaj się nie będzie spinało im czasowo, ale... Tak. Ale wiesz, to on jeszcze jest młody, nie? W sensie on, on wygląda na 30-parolatka i może też wygląda na parolatka. To 10 lat to nie jest takie, przy takim aktorze nie jest yy, mhm. aż takie widoczne. Gdyby oni zdecydowali się na przykład za 10 tak. lat, nie? I gościu byłby po czterdziestce, no to już może by było widać tą, tą, tą, tą że coś, coś nie gra, nie? Ale mhm. wydaje mi się, że to jest akurat o tyle fajnie mmm, było, że i aktor się spisał i obsada towarzysząca tak. mu się spisała. Wydaje mi się, że był bardzo spoko. Nie, no świetnie. No i ten, ten trzeci stan, ten trochę moim zdaniem, poziom to właśnie tego, tego Richarda, którego ja lubię. Czyli małe miasteczko, jaki, jakiś, jakiś podejrzany biznesmen, jakiś tam... No, nie chcę zdradzać. Taki nie, westernowy może... trochę, nie? Bo to są, są te odcinki mhm. takie bardziej gdzieś tam rozbuchane, walka z jakąś tam większą mafią w dużym mieście, jakieś tam mhm. służby federalne, służby y, rządowe, tak. y, secret service, nie? Ale są też takie odcinki, gdzie Richard jest w miasteczku i to jest taki y, powiedzmy jego Protoplastą jest ten cowboy bezimienny, Clint East, który przyjedzie do miasteczka i, i, i widzi, że jest jakiś problem, nie? I to jest mm. trochę taki właśnie ten schemat. Nie wiem, echo w pomieniach było takie, na przykład ten jeden z pierwszych książek, właśnie, że Richard, Richard gdzieś tam jest na jakimś ranczu i zaczyna rozwiązywać problem. No sporo tego było. E, tak. no, ale ten... problem starzenia się, właśnie Richera. No, no w, nie wiem, czy jesteś na bieżąco z książkami, czy, czy nadal jak, jak się pojawi, to w miarę ja tak... Ja już na, na przestałem czytać w momencie, kiedy on przestał samodzielnie pisać. Mam dwie te książki Ta. z bratem, co napisał, ale ja mhm. je jeszcze nie ruszyłem. Mm. No no, to już jest troszeczkę inaczej. Znaczy, to już jest robione na schemacie i czujesz, że już, już coraz bardziej jest odcinanie kuponu. I nawet jak, jak sobie pomyślisz, no nie, no to ten Richard już ma swoje lata i i albo mogliby zrobić tak, że faktycznie otwierają nową serię, w której totalnie mówię o młodym liczerze, właśnie o tamtych czasach. Nie? nie wracają, powiedzmy, w retrospekcjach, tylko po prostu to jest cała ta seria, jak on był młody, nie? A, a tak, no jak jest teren, to wiesz, no, to jest tak, że czasami, nie wiem, chyba Blue Moon, czy któraś z tych książek jest taka, że po prostu on się pojawia w mieście, rozwiązuje jakieś problemy z dwoma jakimiś rywalizującymi się gangami, ale to miasto nawet nie pada nazwa, wiesz, nie pada nazwa tego miasta. Rzadko wiesz, kiedy jest... pada nazwa na przykład w jednym strzałem, no to jest Indianapolis, nie? Ale tego mhm. nie wyczytasz nigdy z książki. E, w filmie to było na przykład dlatego, że po panoramę mogłeś poznać, no nie? Natomiast nigdy... Znaczy, Waszyngton może tak, może Nowy Jork, natomiast takie inne miasta, no to te małe to tak, rzeczywiście, ale dosyć często mm, Richard Trafia do miasta i po prostu to jest nazwane miasto. Nie, no padają, tak, nie padają konkretne nazwy, mimo że tam ludzie rozpoznają gdzieś topografię, jakąś tam ulicę czy, czy, czy układ ulic, nie? Ja też bardzo ogóle jestem fanem młodego Richera i, i fajny był ten, ten, ta część, która działa się w Berlinie, gdzie poszukiwał zaginionej tam mini głowicy. To była chyba night school. Gdzie, gdzie trafił właśnie tam w 89, 90 to do Berlina Zachodniego. Nie wiem, czy czytałaś tę część. Ehm, nie, ja wybiórczę niestety, więc nie czytałem fajne, tej. Ja jestem tak przeskakiwany. Aha. Fajne jest to, co się dzieje przed poziomem śmierci, dlaczego Richard odszedł z wojska, e, ale on ma tam, wiesz, z tych takich bardzo krótkich e, jakichś tam retrospekcji albo właściwie nawet jakieś tam wspomnień. no to przecież jest Irak i jest jakaś tam Manila. Jest co... E, w co mm. wapchnąć tego młodego Richera. No ale wydać skupił się na tym starym, no i tak. No ale to też tak, ciekawe, tak że, że, że to już jest taki, tak, taka potężna machina, że zamiast jakby zakończyć tę historię, to, to, to, to chyba za mną mam wydawcę, nie? Od, oddał A... to, to bratu i, i on już tylko występuje tak tytularnie, trochę jak Tom Clancy. Nie? kiedy, kiedy jeszcze, jeszcze żył, to... Zresztą zresztą tam, teraz Tom teraz Clancy nie żyje, to mu nie przeszkadza pojawiać się, wiesz, wielkimi litrami. Tak, wszędzie, na... w grach. No, no, no, <śmiech> <śmiech> wiesz, słuchaj, ja myślę sobie, że on napisał sporo konspektów, że to były jakieś tam pomysły, które realizował i po prostu mhm. nie realizują tego pomysły. Mhm. Ja, mnie się podobało w jego książkach, że on zawsze trochę eksperymentował. Właściwie ciężko mi jest też powiedzieć w niektórych momentach, Ile to jest um, na przykład takiego e, takiego naszego polskiego przekładu wina. E, ja nie mówię, że wina, ale tak w czasie cudzysłów. Na przykład jest taka książka, gdzie jest e, perspektywa mordercy i Richera. Są dwie perspektywy naprzemienne i, e, e, i u nas zdradza tożsamość tak jakby właśnie forma przetłumaczenia, nie? Bo... No tak, e, bo, no tak bo musiało to być nie widziałam, nie... albo widziałem i to już tak płeć. Dokładnie, i dokładnie to. I, i wiesz, e, o, to, o to właśnie mówię. I, i on, on się bawił, na przykład e, Siła Perswazji i Poziom Śmierci są napisane z pierwszej osoby. i To są chyba jedyne książki, które napisane są z perspektywy Richarda, tego mi się tak szalenie podobały, no tak. bo to było coś innego, nie? Tak w tym całym zalewie sensacyjnych książek pojawiły się dwie z perspektywy pierwszej osoby napisane i one były super dla mnie. Natomiast te kolejne, no to, to jakieś takie lekkie rozczarowanie przyniosły, bo akurat te dwie czytałem pod rząd, nie? To tak właśnie, że było, było wznowienie jedynki przy okazji wydania Siły Perswazji. Wracałem do do tych książek kolejnych już tak dwutorowo, czyli brałem nowość, która wychodziła i brałem jakoś starą, nie? I to tak, mam, moja kolekcja Richarda to jest w ogóle w cały świat, każda książka jest inna, bo Albatros też tysiąc razy zmieniał mm -hmm. yy, zmieniał szatę graficzną tej serii. Yy, natomiast mnie yy, się podoba, że Lee Child zawsze jak pisał, to tam próbował coś eksperymentować, że to były książki, które na przykład trochę od, od, odżegnywały się od takiej tapowej sensacji, na przykład przechodząc w stronę kryminału a, i taką trochę nawet do, do Raymonda Chandlera trochę na, nawiązując, gdzieś tam były bardziej w stronę właśnie jakiegoś takiego thrillera szpiegowskiego, gdzieś tam próbował coś mieszać właśnie z tą chronologią, że wychodziła książka z przeszłości, z przyszłości, przecież były takie trzy książki, które działy się w ciągu jednego tygodnia, że Richard dostaje telefon jedzie przez całe Stany do Waszyngtonu, do DC mhm. i dzieją się trzy książki pod, po drodze. Hmm. Także, no ja jestem fanem. No, i, i no ja też. Ja na pewno to... obejrzę, ale dzisiaj no nie zdążyłem tego... Nie, nie, nie, nie, nie no zacząć. ja tylko tak wspomniałem, ale no, yy, wiadomo, że bardziej jednak o grach, bo jest kilka tytułów, o których chcielibyśmy yy, poopowiadać, porozmawiać. Ja mam nadzieję, że że, że ewentualnie jakby się okazało, że ten, to najwyżej wrócimy do kulturki, ale to nie obiecujemy. W każdym razie o grach, no drogi Rafale, wielka, wielka premiera się odbyła. Jedna po drugiej właśnie, bo najpierw na początku kwietnia było, pojawiła się Kingdom Come Deliverance dwójka I, i, i generalnie była bardzo, bardzo ciepło przyjęta. Nawet mogę powiedzieć, że że chyba nie było zaskoczenia, wśród fanów to, to, to był oczywisty hit, no ale pojawiła się gra, która już, już miała na starcie ciężko, dlatego że yy, no, w internecie bardzo yy, bardzo modna jest ostatnio po prostu wszelka taka krytyka, ale nie, ja nie wiem, że nie merytoryczna czy merytoryczna, ale po prostu bardzo taka na gorąco rozgrzana, kto mocniej uderzy, kto kto na miniaturce się bardziej wygnie, kto bardziej rękami twarz zasłoni i wiesz już nawet takie słowa na H i G są wiesz w miniaturkach oczywiście one są wykropkowane nie, ale to, to więc więc mamy ostatnio dużo takiej publicystyki growej, która, która niestety nakręca się tą, tą, tą negatywną energią, nie jak to powiedzieć, tym bo ja nie chcę też mówić, bo na wszystko na algorytmy można zgadzać, ale wiadomo, że jak obejrzysz jeden czy drugi taki film, to YouTube może uznać, że po prostu lubisz takie rzeczy i nagle cię zalewa tym, więc to też nie jest taki obraz prawdziwy tego, co się dzieje, no ale no, prawda jest taka, że z, z premierą About, która miała kilka dni temu miejsce, ale jeśli ktoś miał, e, nie wiem, wersję pre, Premium, to już mógł tydzień wcześniej e, e, do gry zajrzeć, a, no, a ja też to już taki, e, taka, taki disclaimer, taka, takie, e, takie wyjaśnienie. No, miałem możliwość zagrania w tę grę dzięki przedstawicielom Xboxa y, wcześniej, tak? Że też przed premierą mogłem się zapomnieć, mogłem y, tę grę do tego nagrania skończyć. Bo jak teraz nagrywamy, no to ta oficjalna premiera dla normalnych graczy miała miejsce dwa dni temu. Więc to jest też tak, że y, gdybym w gdybym tę grę zagrał w Game Passie, nie skończyłbym tego czasu. No i tak. Y, y, Powiem Ci szczerze, że, y, że odkąd ją skończyłem i odkąd chciałem właśnie, żebyśmy porozmawiali o niej, no to cały czas się gotowałem, bo miałem takie, takie emocje. I y, y, to, jest, to jest ciekawa, to jest ciekawy przypadek, no nie? więc, y, y, więc na, pewno, znaczy, na pewno. Nie będziemy jakoś... rozmawiać, nie. ja będę co najwyżej zadawał pytania, bo ja gry nie znam. E, trochę widziałem różnych, różnych opinii na się trochę widziałem e, różnych opinii e, na Facebooku. Też obejrzałem recenzję Rysława. Mhm. E, także mniej więcej wiem, jak ta gra wygląda i, i, i jak się prezentuje. E, natomiast e, ja wiem, jakie ty masz zdanie, i ja powiem tak, że z tych rzeczy, które ja czytałem, to ja wam raczej. E, bardziej przeważają pozytywne opinie na temat tego, co widziałam. Znaczy to jest właśnie bardzo ciekawe, bo kwestia jest taka, że faktycznie, jakbyś, tak jak, no bo chciałem, robię taki, takie wprowadzenie dlatego, że e, będę się starał bardzo, co jest oczywiście e, takim oksymoronem, no nie mieć obiektywną opinię, nie? No moja e, opinia będzie oczywiście moja, najmojsza, ale e, są, są pewne rzeczy, no nie, które można stwierdzić obiektywnie i o, te, o, ja o tym powiem. No i też są rzeczy, które, które yy, no, sprawiły, że jednak yy, przeszedłem tę grę. To nie było tak, że nie, wiem, pograłem 10 godzin, mówię, dobra, wystarczy i będę jak jakiś popularny youtuber, będę mówił, że no, movement jest słaby, mele walka w ogóle, zobaczcie jak hitboxy nie trafiają, coś tam, jak to w ogóle bez nadziei wygląda. No, wiesz, i dodatkowo jeszcze brzydkie słowa, nie? To nie, to tak. Tak nie chciałem. No Jak y, wspomniany przez siebie, y, y, przy, przy, przy siebie film Ryszarda jest na przykład bardziej taki stonowany, Nie, on tam punktuje pewne rzeczy, ale no kwestia jest taka, że faktycznie jakbyś, jakbyś się odciął internetu i tylko wszedł na Metacritic albo nawet na Steama, to recenzje generalnie są w większości pozytywne. Nie? To, I czyta ocena głównie i tak dalej. I mierzysz się też z tymi opiniami innych osób, no nie? I... i Problem z tą grą jest taki, że faktycznie przez to, że robił ją obsydian, to ludzie mieli pewne oczekiwania. Bo jak myślisz że Obsydianie, to zaraz oczywiście ta się wspomnie... nie działa. Tak, że ta gra nie ma takich błędów, jak ma obsydian, więc to jest już czerwujące, nie? Ale <laughs> największą taką grą, którą wszyscy jakby odnoszą się ale nie? do, do, do niej jako taki opus magnum obsydianu, to na przykład z takich powiedzmy najbliższych... W w okresie tam dwudziestoletni, no to jest Fallout New Vegas, nie? I, i, i to Który jest dla... dla... Działał fatalnie. Tak, tak, ale miał fantastyczną historię w ogóle, mm -hmm. fa wciągającą fabułę, no i, ten, no i oni pokazali, że, że w, nawet, że mogą po prostu poprawić to, co Bethesda e, chciałaby zrobić, no nie? Oni po prostu wykorzystali e, ten, ten, to, no że ten na, przez naj, 3D. najlepszego tak. Fallouta 3D. Nie? To tak. tutaj możemy chyba powiedzieć spokojnie, chociaż nie wiem jaki jest teraz stan tej okay. e, Fallouta tak. no, e, 70, nie wiem jak on tam, 8, tak? 76 i 6, szczerze tak. mówiąc y, to jest jak z każdą taką grą, która, która jest Games as a Service, czyli taką grą usługą, to najstarsza z rozwijana. I te wszystkie rzeczy, które były na początku, e, znaczy to wszystko, co, co brakowało, czego brakowało graczom, nie miał jakichś npc no nie tego, tego, co można było robić w tym świecie. to wielokrotnie to mówiliśmy, nie? że się pojawili Ta. NPC, ja tam wtedy wróciłem. Jak Ta. oni się pojawili, mnie przeszkadzało, że nie było żadnych NPCów, ów bo to był fajny świat, gdzieś tam tylko się wtedy spotykało przeciwnika albo mhm. sojusznika innego gracza. Mm. Wiesz, ja, wiem, wiesz, ja, ja byłem na przykład tak, że nie, mi na przykład Fallout 4 się generalnie podobał, ja, bo ja nie byłem w tym obozie, którzy uważali, że Fallout 4 jest beznadziejny. Ja nawet nie pamiętam swojej takiej konkretnej opinii, ale jak wspominam w głowie Fallouta 4, to ja przypominam sobie te dobre momenty. I wtedy Wyso... mi nie przeszkadzało co, te rzeczy, które na przykład mogłyby mi teraz przeszkadzać, czy przeszkadzają mi na przykład Star, Starfieldzie, jeśli chodzi o, o przedstawienie narracji, o to jak kamera jest ustawiona w dialogach i tak dalej. Mhm. Mnie jest ciężko się wypowiadać, bo yy, ja Fallout 4 grałem jakoś po takim, najpierw na, na wielkim hype grałem, mm -hmm. a poza tak. tym yy, powiedzmy, że skończyłem New Vegas i na PlayStation 3 kupiłem PlayStation 4 i pierwszą grą, jaką kupiłem to był Fallout. Jestem prawie pewien, że to była pierwsza gra, jaką wtedy kupiłem. I ten Fallout 4 mnie no rozczarował, w sensie yy, jasne, wyglądał pięknie i, i, i pewnych rzeczy no, no, w porównaniu z tym, co na PS3 oferowała Bethesda, oferowała Obsidian, no to tutaj mieliśmy naprawdę bardzo duży przeskok, natomiast taka... Yy... No właśnie tak. coś tam brakowało. Nie rozmawiajmy tak... o tym, wiesz, tak, tak. takie bardzo uproszczenie, takie, wiesz, mhm. y, zrobienie tego sima, tego twojej osady i, i, i ci y, ciągle te takie nawoływanie, że gdzieś tam coś, twoja osada jest atakowana, coś tam mają jakiś problem, y, to, to mnie strasznie jakoś tak wybijało i Jasne, ja zawsze uważam, że gry BTS i ta formuła jest super, jeżeli lubimy eksplorację, jeżeli lubimy sobie stworzyć własne e, historie w głowie, że znajdujemy coś i sobie te notatki e, rozczytujemy i układa nam się chronologicznie cała historia, co tam się stało, co tam się działo, jak to przebiegało, to naprawdę oni są w tym mistrzami i, i uważam, że to im się udaje zawsze. Natomiast ten cały, ten cały trójkąt taki, czyli tak, e, zadanie i idziesz do zadania walka, eksploracja i zdanie zadania, wzięcie nowego zadania. W pewnym momencie yy, to tak naprawdę to, to, to, tak ta gra wyglądała, dokładnie w ten sposób. To był taki trójkąt, te wszystkie zadania były takie jakieś takie dla mnie, mimo że były niektóre świetne. Z seryjnym mordercą na przykład było świetne. Natomiast, no, mam wrażenie, że to takie bardzo duże uproszczenie dla mainstreamu, bo ja mi się, wydaje, mi się wydaje, że oni zrobili sobie jakieś badania i stwierdzili, że mainstreamowy gracz to będzie wolał mieć nie wybranie opcji dialogowej, tylko powiedzmy zasugerowanie, nie? Czy. czy czy być, nie wiem, compassion, czy być tam, nie wiem, strict, nie? I, I już teraz nie pamiętam, czy takie były wybory. Ale mniej więcej tak. I, ee... I to mi się nie podobało. Aczkolwiek, no... Znaczy nie, ja, ja, gram, to, ja to rozumiem. Grałem ja, w Fallout i... 4 ostatni raz w 17. roku. Z tego, co, no właśnie, to, co pamiętam, to, wiesz, to jest... Ja, ja, to jest ja, ja wiem, że ten. przeszedłem i, i nie pamiętam właśnie, czy, czy na początku tu byłem tak zadowolony, czy nie Ja pamiętam po prostu momenty, bo ja też uwielbiam e, w grach Bethesdy tą eksplorację, bo zwykle w grach Bethesdy jest tak, że ta eksploracja jak, e, może się, znaczy zwykle eksploracja kończy się tym, znaczy kończy się te, te małe etapy, no nie, że gdzieś sobie hmm. po prostu gdzieś idziesz i nagle znajdujesz miejsce i tam znajdujesz, nie wiem, czy jaki, jakieś komputery, czy jest ten, e, czy jest takie opowiadanie historii środowiskiem, tak, że na przykład, nie wiem, widzisz jakieś, jakieś nie wiem, trupy, czy coś w tym stylu, nie, i, i Zaczynasz układać na nie sobie w głowie, co tutaj się mogło wydarzyć, później idziesz też jakieś notatki, później trafiasz faktycznie na jakieś zadanie, na jakiś quest. I w dobrych grach takich RPG, to to jest kwintesencja. I dlatego ja, ja do tej pory na przykład, chociaż nie wracając do Skyrima, uważam, że właśnie to było piękne w tym Skyrimie, że ja totalnie. Ja nigdy nie przyszedłem tak przejść przejść Skyrima. Ja, ja nigdy nie skończyłem tej głównej fabuły, ale ja tam spędziłem mnóstwo godzin. Bo ja po prostu chodziłem po tym świecie, eksplorowałem, znajdowałem jakieś nowe miejsce, i w, te, i w tym miejscu mi się otwierała taka zupełnie nowa gra, taka, taki podzbiór historii, no nie? Mm -hmm. I to po to pięknie. I teraz wracając do Awalt. Awalt, że przez to, że to jest gra obsydianu, i nie wiem, czy to jest kwestia tego, że, że ludzie oczekiwali po prostu, że dostaną grę taką typową, taką RPG. Właśnie ala Skyrim, bo to z, z tej perspektywy, z perspektywy pierwszej osoby, ala właśnie te, te takie najlepsze gry z, z tego gatunku. A tak naprawdę Avowed, i to od razu powiem, to tak naprawdę jest gra akcji. To w tej grze jest bliżej do, nie wiem, takiego tytułu, nie wiem, sprzed, sprzed nawet kilku lat, nie? Immortal of Avium. Czy albo, wiesz, gdzie gdzie yy, w nawet jak ktoś tam wspominał, jakieś, widziałem, że pojawiały się tytuły, chociaż to też nie jest, nie jest bezpośrednio to samo, ale że wiesz, na Dark Messiah e, czy, czy e, Mind of Mind and Magic, czy, czy coś takiego, że po prostu masz z pierwszej perspektywy grę, która właściwie jest takim e, albo strzelanką, tylko że nie masz, po prostu, znaczy możesz mieć, bo to jest ciekawe, no właśnie to też o tym powiem, no nie? Że, że generalnie to jest gra z pierwszej e, osoby z opcją faktycznie przełączania się do tej trzeciej osoby, chociaż to nie jest optymalny wybór, jeśli chcesz mieć taką pełną przyjemność z grania, ale to jest gra akcji z, z eksploracją, z elementami RPG. I te elementy RPG objawiają się w tym, że masz e, e, duże lokacje, chociaż jest tak, że jak patrzysz na tą mapę, bo jak zaczynasz grę, zresztą w ogóle opowiem za chwilkę, jak to się zaczyna, ale generalnie to jest tak, że po prostu masz, masz prolog, który jest na małej wyspie, później Wychodzisz na Świtobrzeg, brzeg, do, do pierwszego tego, tego, tego miasta w rajskim porcie. Tak? Chyba coś tak nazywa Rajski Port, to, to pierwsze miasto, które jest właśnie w tej, tej mapie, i sobie wydajesz, kurczę, jaka ta mapa jest wielka. A później się okazuje, że, że to jest taki wycinek z tej większej mapy, z tych, z tego, z, też z wycinku kontynentu żyjących Ziem. Więc to nie jest, że na początku myślałem, że to będzie po prostu ogromny świat. Być się okazało, że owszem, on nie jest mały. Ale ten naprawdę się składa po prostu z, z jeszcze takich innych części, i te części są w jakiś sposób e, też wyjątkowe, że to są takie biomy do niej charakterystyczne. Ten. Ale generalnie e, o co chodzi w fabule? E, ja uważam, że to akad nie ma znaczenia, ale e, rozumiem, że fani e, Pillars of Eternity cieszą się, że jest jakby kolejna gra w tym uniwersum, bo to jest mniej więcej ten świat, znaczy, to jest ten świat, nie? Ale my, oprócz tam odniesień i jakichś wspomnień i tak dalej, to wiesz, no to jest dla fanów Lora, nie? Dla mnie, e, człowieka, który przyszedł Pilarsy pierwszą część lata temu, bardzo dawno, i od tego Detwajera się raczej odbiłem na takiej zasadzie, że pograłem może 5-6 godzin i, i doszedłem do wniosku, że po prostu mnie ta gra nie wciąga, nie? Wiesz, nie, mhm. ani ten świat, e, wiesz, że tam jakieś motywy, że pirackie, że ten... Bo tak jak wiesz, jak przejdziesz takie gry naprawdę rozbudowane, te izometryczne CRPG jak Baldur's Gate 3, czy nawet Diminity Original te gry od Larian'a, mhm. to masz pewne oczekiwania już, jak ten standard tych gier y, z widokiem z góry wygląda. No tutaj, tutaj jest taki troszeczkę powrót y, do, do czasów y, no tak y, ciut lepszych, nie wiem, jak Baldur's 2 powiedzmy. No, ale to też jest, y, mogę, mogę mówić coś, co jest absolutnie niezgodne z, z, z rzeczywistością, bo, bo tak mówię, no bardzo, bardzo mało pograłem. Ale to jest ten świat, tak? A generalnie my wcielamy się w, w wysłannika y, tego Imperium Adyru. Jest takie piękne wprowadzenie, najpierw na takich rysowanych snajlach gdzie nas y, narrator przedstawia, że my jesteśmy jakimś takim wychowankiem Imperatora, takim zaufanym i... i... Dostajemy bardzo ważną misję, bardzo ważną misję mamy zbadać pochodzenie takiej tak zwanej sennej zarazy I, i, i do choroby umysłu, która najpierw właśnie sprawia, że, że ludzie jakby mamroczą jak przez sen, a później zamieniają się w jakieś takie potwory, jakieś takie ale no nie chcę powiedzieć zombie, ale, ale generalnie to, to totalnie przyjmuje nad nimi kontrolę, oni w w szaleństwo, atakują wszystko. I ta senna zaraza nie tylko atakuje ludzi, ale też i Fauny, i florę, więc, więc jest pewne zagrożenie, że, że z tych żyjących ziem, no nie? Z, z tego kontynentu, ta, ta zaraza przejdzie i, i, i zacznie się niepełnią, zacznie więc my dostajemy zadanie, misję rozwikłania tego problemu i w tym celu podróżujemy właśnie do żyjących świata, to, jest, to, to są te rubieże eory, myślę tego świata z Pillars of Eternity i jak to jest, to jest taki klasyczny też motyw, bo ostatnio kilka gier z tym motywem na, nasz statek no nie dopływa spokojnie do, do, do, do, do brzegu rajskiego portu. E, najpierw sztorm, później jakiś atak, no nie i nasz statek się rozbija na, na wyspie. I, e, na początku wygląda, że to po prostu właśnie tak, że coś się, mogło się przypadkowo wydarzyć, ale no, e, szybko do, e, dochodzimy do, do, do tych in, pierwszych informacji, że prawdopodobnie nie jesteśmy mile widziani i ten nasz statek został zaatakowany już, już właśnie z kontynentu. A no więc ten, ten, ten pierwszy, pierwsza wyspa to jest właściwie prolog. Nie? Tam e, musimy uczyć się podstawowych rzeczy i dostajemy się do. E, wy, musimy znaleźć drogę wyjścia z tej wyspy. No i naszym zadaniem, jako wysłannika no z tego z angielskiego envoy, co może być też naszym imieniem, e, jest znalezienie ambasadora właśnie Edyru, który stacjonuje w, w Rajskim Porcie, w tym Świtobrzegu. No, jak się możemy domyślać, to nie wszystko idzie zgodnie z planem, a opowito nie, nie jest z fanfarami, więc ten nasz emisariusz no, nie ma na początku lekkiego życia. My, ta, ta nasza postać jest też wyjątkowa, dlatego, że my nie tylko jesteśmy po prostu przedstawicielem wielkiego imperium, które jest jakby znienawidzone, że jest taki jakby to e, właśnie, że, bo to że, bo wiele rzeczy w dzisiejszych grach, w dzisiejszych narracji możesz przenieść do, do, do współczesnych, nie wiem, wydarzeń czy, czy nie. Więc ja nie będę tutaj robił takich opisów, ale generalnie no, my jesteśmy przedstawicielem imperium na, na Rubieżach, w, w miarę takich niezależnych ziemiach, gdzie ży, ludzie żyją raczej e, nie chcą zbyć pod butem imperatora, a jednak tam się pojawia, tam. E, Straż Gerioty, czy jakaś taka, taka, ta, taka, taka organizacja, która, która po prostu tłumi jakiekolwiek, yy, yy, nie wiem, jakiekolwiek elementy niezależności, czy jakieś wybijające. się, no po prostu jest, jest, to jest, to jest, to jest taki, taki oddział zbrojny takiej inkwizycji niemal, która, która też robi powiedzmy porządki. I my, przez to, że jesteśmy przedstawicielem e, e, no, tego samego imperium, z którego oni pochodzą, no to też z góry jesteśmy traktowani. E, więc już tam jest jakiś taki konflikt na początku, jest jakaś intryga, więc to jest taki zalążek tej, tej, tej fabuły. A my właśnie jesteśmy e, nie tylko, no, tak jak powiedziałem, tym przedstawicielem imperium, ale też e, jesteśmy tak zwanym e, czy tak zwanym, nie wiem, boskim. I Ty się objawia tym, że e, oprócz wyglądu, który zdaje się mieć, powiedzmy, cechy tam ludzkie lub, jeśli sobie stworzymy taką pozycję elfickie, tak? To jeszcze dodatkowo, i nie wiem, czy widziałeś kreator postaci, możemy sobie dokładać jakieś latorośle na twarzy, jakieś, jakieś blizny tatuaże, wyrastające nam z twarzy kwiaty, rogi, no po prostu, wiesz, takie elementy które, które sprawiają, że faktycznie od razu ludzie mogą na to reagować, kiedy jesteśmy. Oczywiście to też możesz to ukryć, nie? Jeśli ktoś chce sobie stworzyć najzwyklejszą postać, też, też, to, też to może zrobić. I, no i to jest ten, ten początek, nie? To jest, to jest początek i generalnie... Generalnie... Ten, ten, ten prolog, nie? Po prostu uczy cię pewnych rzeczy, tak? No pokazuje ci, że w tej grze będziesz miał y, eksplorację, wspinanie się, y, będą jakieś y, delikatne, bardziej lub mniej zagadki środowiskowe, że na przykład, nie wiem, nie przejdziesz tam, dopóki, powiedzmy, nie wiem, albo nie znajdziesz klucza, albo nie znajdziesz jakiegoś przejścia y, Albo nie wiem, nie podpalisz jakiegoś krzaku, nie wiem, czarem, albo, albo jakimś takim swoistym, y, y, y, pociskiem zapala, zapalającym, więc, więc, są, więc tego się uczy prok. I na początku wiesz, nie czujesz tego, że tak naprawdę y, ta gra nie zamieni się pójść w takiego krwistego RPGa takiego właśnie jak, jak, jak gry, poprzednie gry obsydianu czy na przykład, nie wiem, poprzednie, czy gry Bethesdy, bo przez to, że ta gra jest z pierwszej osoby, to pierwsze, co ci się narzuca i ja już widziałem te porównania to jest porównanie, nie do Obliviona, do Skyrim'a. Ona na tym etapie, jako gra RPG, no przegrywa. To, to jest jakbyś zestawiał, po prostu jakbyś chciał powiedzieć do wyścigu, no, nie, o to, która gra, y, która gra będzie bardziej rpgowa no nie, i stawiasz powiedzmy, nie wiem, McLarena obok, nie wiem, Toyota Yaris, nie? No to jest i, i to założenie, jeśli, wiesz, jeśli obniżysz tą poprzeczkę oczekiwań, nie? Co oczywiście nie jest proste, no bo kto ma ci to powiedzieć, nie? No przecież jako gracz nie, nie, nie jesteś informowany o takich rzeczach, po prostu spodziewasz się, że gra obsydianu to będzie Airbag. więc pewne rzeczy od razu rozczarowują, bo um, kiedy wchodzisz do tych, tych miast, które są przepięknie wyrenderowane, bo to jest ten, ten silnik e, chyba, to jest Unreal Engine 5, tak? Więc i światło, i ten ray tracing, nie to wszystko wygląda niesamowicie, aczkolwiek i to też na pewno widziałeś nieraz, że, że w tym mieście, że w tych miastach, nie ma takiej takiej, takiej symulacji życia. Że, że ci przechodnie bardzo rzadko Pace gdzieś stoją. chodzą. Tak, że oni stoją, wiesz, podpierają jest, jest jedna czy dwie takie pozy, i, i jak. Jak masz szczęście, to po prostu będziesz widział te i w yy, wklej tych postaci. Także gdzieś tak samo, w taki sam sposób podpierają te ściany, wiesz, tam jedna noga zgięta w kolanie, ktoś tam siedzi. Czasami jest jakaś sytuacja no, ale że Ale faktycznie... sposobów możesz tą ścianę podpierać, no, Jest tam ze trzy takie pozy, wygodne. Tak, tak. I to wszystko, tak, dokładnie, no, to też sobie, Tak. Jak oni mają jakieś narośla na sobie, korzenie, kwiaty, wyrastające, grzybki. Znaczy, to, to jesteś jest, jest ty, no, nie? Bo, bo to jest świetnie. Tylko ty masz to. Mhm. Aha, okej. Okay. Myślałem, że tam wszyscy mają, ok. Tak, tylko nie. my, dlatego my jesteśmy taki tacywiąckowi. Nie nie, nie, nie, nie. Znaczy, to jest bardzo ciekawe, bo na początku, nie, jak wchodzisz do tego, do, w tym jesteś w tym świtobrzegu, to to jest taka metropolia. To jest, to jest takie główne miasto, gdzie, gdzie, te wszystkie rasy, nie, ludzi, jakiś czy ogrów, czy czy jakichś przedstawicieli no, no nie mam tutaj do, dobrej pamięci, ale jest tak właśnie ta rasa, pierwsza postać, którą spotykamy. No nie, pierwszy NPC, z którym możemy porozmawiać, to jest przedstawiciel taki, takich niskich, e, wiewiórkowatych e, humanoidów e, z niebieską sierścią, z wielkimi uszami, więc wyglądają po prostu jak taka e, pół wiewiórka, pół mysz e, z, z, nie wiem, e, wielkości dziesięcioletniego dziecka. No nie? I to jest tak jakby ten pierwszy przedstawiciel e, e, e, jakiejś rozumnej rasy, którą, którą poznajemy. Znaczy on no bo to jest tak, że my rozbijamy się na tej wyspie i, i to jest jeden z tych rozbitków którzy przeżyli, nie? więc on, on, mm -hmm. on też nawet wprowadza nas do tego Nie służy jako taki um, taki element tutorialu nie? że on mówi, no, tutaj przyda się jak weźmiesz to, zrobimy to, chodźmy tutaj i tak dalej, tak dalej, musimy znaleźć sposób na wyjście, na ucieczkę z tej wyspy więc, więc i w tym, w tym świecie po prostu tych, tych ras no, jest, jest sporo kiedy właśnie trafiamy do no tej metropolii no nie tak ją nazwę to, to yy, też dostajemy już takich tych pierwszych kompan pierwszego kompana na stałe no i to jest Sky i to jest taki przedstawiciel yy, niebiesko skóry yy, znaczy ta skóra to mniej czy to przypomina łuski czy, czy, czy skórę węża to jest to jest yy, no, Człowiek, znaczy, wiesz, masz wrażenie, jak to jest, że, że po prostu niektóre, że, że twórcy gry są na przykład fanami Star Treka, gdzie generalnie wszyscy wyglądają jak ludzie, tylko po prostu mają pewne cechy, które ich odróżniają i już stanowią inną rasę. No tutaj po prostu ten cały wygląd jest, jest oparty na tym, że, że skóra jest taka bardziej łuskowata, zęby są ostre w, w trójkąciki. No ale głos głęboki, ciekawy, to jest, to jest postać z doświadczeniem i y, też spotkałem się z takim poradzeniem, że on y, y, y, jest takim odpowiednikiem, że to jest taki odpowiednik Garusa z, z Mass Effect'a. Ja wszyscy, którzy grali w, w, w Mass Effect'a, no oczywiście Garusa znają, to był taki z poważnym, niskim głosem, y, no też żołnierz, który przeżył swoje, kiedy z do nas dołącza, no to taki tak, dodaje takiego piękne takie słowo, takiego takiego gravitas, nie? Czy, czy jakbym to, to dodał, więc, więc to jest ciekawe, no ale tak jak powiedziałem, no te miasta, one, one nie robią dobrego wrażenia, jako żyjące miasta, tak, to, to tam czasami są sytuacje, w których faktycznie idziesz tą uliczką, no nie, i nagle patrzysz i strażnicy pochylają się nad jakimś ciałem, tam słyszysz jakąś rozmowę, więc zaczyna się jakoś taka ciekawa, nie, że może to będzie jakiś początek Jakiegoś zadanie, że może masz pomóc tej, tej, tej milicji odnaleźć mordercę coś takiego, ale nie, no to, jest, to jest po prostu jakiś taki, taki encounter, więc miasta są ładnie zrobione, są ciekawe dzielnice, w tych dzielnicach są też ciekawe rzeczy, jest bardzo fajna misja, też wieloetapowa, w której pomagamy kurtyzanie. Ale no, na, pewno, na pewno wiele ludzi czy graczy liczyło na to, że, że w tej grze może by właśnie dodać pewne elementy, które, które, które niektórzy wgrają tylko po to. No nie, no nie chcę za bardzo chodzić, ale chodzi o romansowanie, nie? Że, no, że może by, dałoby się to, właśnie wykorzystać ten moment, tego, że się jakby dobry uczynek tej niewieście, która prowadzi jednak taki przybytek, nie, jeśli my tutaj. Nic y z tego. Tak, niestety nic tego nawet nie... I tak zastanawiałem się, czy ze względu na to, co, yy, co się wydarzyło przed, jakie były komentarze, czy wiele rzeczy nie zostało po prostu wyciętych. Dlatego, że w tej grze nie ma nic takiego, co yy, stało się jakby sztandarem dla, dla wszystkich tych właśnie najgłośniejszych youtuberów, jeśli chodzi o yy, Dragon's Age Vailguard. Że, że tego tutaj nie ma. To, to jest, to jest... Ta gra jest kolorowa, ta gra ma ta gra yy, jeśli chodzi o, o, o świat, nie? O, To nie jest ani patriarchalny, ani matriarchalny świat, tak? Ale, ale masz takie wrażenie, że w świecie, w którym bierzesz, jakbyś grał na przykład w grę ym, taką średniowieczną, czy jakieś takie RPG, właśnie pewnie jak Kingdom Come Deliverance, to raczej byłoby tak, że że, bar że rzadkością byłoby to, że na przykład, nie wiem, kobieta nosi zbroję, że kobieta jest rycerzem, nie? Że to by było coś wyjątkowego. Coś jak wyjątkowo to było w w Grzotron. Nie? I to już pozycjonuje w jakiś sposób tą postać nie? w historii. To było ciekawe. Tutaj nie ma czegoś takiego. Tu masz wrażenie, że pewne, że masz wrażenie, że pewne rzeczy są po prostu z, ge z generatora. Nie? Że te twarze, to, to mi się na przykład nie, nie podobało, że, że y bardzo było mało męskich twarzy, które wyglądają tak, że faktycznie y jesteś w stanie uwierzyć, że, że, że, jest, że ktoś się przyłoży do ich tworzenia. Że masz twarze, które Kobieta od mężczyzny różni się tym w tej grze, że mężczyzna będzie miał na przykład brodę i inną fryzurę. Ale oczy y, czy, czy skórę mają podobne. I to jest, to jest coś takiego, co, co bardzo wytrąca, dlatego że, że tworzy taki świat bardzo, bardzo dziwny. Taki, tej, że, że nie wiem... E, e, no tak jak mówię, no to nie jest seksmisja, to nie jest e, świat Juliusza Machulskiego, nie? bo to nie o to chodzi, tylko chodzi mi o to, że po prostu jest... E, to jest, to jest to. I to jest jedyna rzecz, do której można by, tak powiedzmy, podszczepić te wszystkie takie e, problemy, które, które, które niektórzy na te sztandary właśnie wysyłają. Ale ta gra jest kolorowa. Ona, ona mi przypomina właśnie nie takie ciężkie średniowiecze e, typu e, właśnie Kingdom Come Deliverance, czy nawet Wiedźmin, czy, czy jakieś inne tego typu gry, tylko to jest, to jest kolorowe e, średniowiecze. To jest, e, to są, to jest ta flau, fauna i flora niemal fluorescencyjna że to nie wiem ja bym to porównał do tego co masz właśnie w D&D kiedy, kiedy widzisz te historie kiedy patrzysz na, na takie seriale jak tam Arcane jak, jak widzisz ee, nie wiem te ekranizowane sesje Critical Role czy Vox Machiny. to jest właśnie to to jest, to jest, to jest takie takie fantazy kolorowe pełne pełne takich takich barw A które Pathfinder jaki był no ja nie grałem w Pathfinder, ale yy, chyba, że karciankę, no nie, ale, ale bym powiedział, że w, właśnie w tym kierunku, nie, że, że też, też taki wydawał mi się, że wiesz, że nie ma tej takiej ciężkości, że nie masz tego brudu, smrodu, błota, e, tylko e, tylko e, bo dobrze nie mówię, nie Pathfinder po... był obsidianą, tak, też? Bo yy... Pilarsy były kolorowe, tak? Bo z tego, co pamiętam, to tak yy, nie, Pathfinder, rozumiem, że on nie jest razem z pilarsami, to jest inny świat, ja teraz coś pomyliłem, prawda? No, wiesz co? Bo ja, je, Pathfinder to jest chyba osobna grana nie? I, i zupełnie inne studio e, e, robi. Znaczy, jeśli myśl, myślimy o, o RPG-u, tak? Tym takim. Mm -hmm. Pathfinder e, e, Wrath of the Righteous. Pewnie coś pomyliłem. To nie jest tak. pewnie Obsidian. No, tam jeszcze chyba był Pathfinder, tam Kingmaker, chyba taki ten. Nie wiem, czy to. Długa. Jeszcze ja je, je, Tak, jest jeszcze Pathfinder Kingmaker, ale to jest AK, robi All Cut Games. Okej, okay, to ee, pomyliłem. No ale pilarcy, pilarcy, z tego co pamiętam, bo ja nie grałem też w Pilarcy, mm -hmm. ja nie jestem jakimś tam wielkim fanem e, tych CRPG takich, Baldur's Gate, zatrzymałem się na tej, na tej grze drugiej części, Tronbala, e, próbowałem, mm, próbowałem w jakąś grę grać, coś pamiętasz, kupiłem jakąś drugą część i chyba na pierwszej lokacji się gdzieś tam na jakiejś wyspie lądowało i tak jakoś nie do końca mnie to Eee, Divinity or może dwójka? Divinity, tak, dokładnie, Divinity. Eee, jakoś mnie nie, nie, nie, nie porwało. Ale eee, dlaczego zmierzam? Ja jestem raczej eee, zdania, że są potrzebne takie kolorowe RPG. To znaczy, nie chcę nie chcę teraz, wiesz, jakoś tam opowiadać eee, pierdół, Nie. Eee, bo tak naprawdę to nie gram, ale yy, wydaje mi się, że takich ciemnych, właśnie yy, szarych, które yy, gdzieś tam bardziej mogą, nie wiem, no, yy, nużyć gracza, to jest chyba całkiem sporo. Yy, tak, tak, tak. To czyli, I takie jak, kolorowe jak to ten... nie, jest, nie jest coś, co... No szczególnie, że te kolory, to mi się wydaje, że... że one się biorą bardziej z tego też, z tych, znaczy one też pojawiają się w tych japońskich RPG, nie? No może nie, wiesz, powiedzmy Final Fantasy 16 takim przykładem jednak bardziej takiego inspirowanego, nie wiem, tym, tą gromotron świata, także Ale tam też jest trochę koloru, ale bardziej mi chodzi o te takie poprzednie części, nie? Że, że jednak masz masz dużo też, nie, nie chcę powiedzieć takiej dziecinności, bo mi chodzi o nie o naiwność, tylko bardziej o Oto to takie, takie właśnie podejście do tego, że, że to jest jakby świat baśni, że to są, mm -hmm. że, że w tym kierunku idziemy, że nie idziemy w ten hiperrealizm i że ta walka na miecze musi być ciężka. No i, to nie jest Kingdom bo, no... Come Deliverance, tak? Tak, tak, tak. I dlatego właśnie zestawienie tej gry obok czy nawet Kingdom Come Deliverance, czy Come Deliverance automatycznie sprawia, że momentalnie się rozczarowujesz, bo tego w tej grze nie dostajesz. Tak, tak jak powiedziałem, no y, miasto, nie ma takiego specjalnego życia. Oczywiście, że tam pojawiają jakieś questy i to są dokładnie takie questy, jak, jak wcześniej wspomniałeś, czyli y, zrób coś, coś dla mnie, gdzieś tam idź, coś spraść, kogoś tam ubi, wróć i tyle. Nie ma, nie ma... Y, znaczy są, powiedzmy, questy, które mogą mieć więcej niż etapów, ale to już mogę zdradzić, najwyżej komuś popsuję, ale znaczy to nie jest spoiler, tylko chodzi mi o to, że wspomnieliśmy o tych, y, o tych towarzyszach. W grze... Generalnie możesz mieć tam, nie wiem, tak jakbyś wszystkich policzył, to powiedzmy, że jest sześciu towarzyszy, bo te, te dwie osoby w prologu, które masz dosłownie na, na tych kilka chwil, no ale później w samej grze zaczynasz z Kajem, tam później dochodzi do ciebie Martius, taki taki no chyba przedstawiciel krasnoludów, nie wiem, który jest też takim śledczym, takim łowcą, który pozwala, znaczy który, który pomaga ci rozwiązać taką pierwszą taką intrygę związaną z naszą osobą, takie śledztwo prowadzimy i on jest tropicielem, więc on yy, tam, wiesz, znajduje jakieś ślady, gdzieś tam nas prowadzi i są powiedzmy takie wielopoziomowe questy, ale nie ma czegoś takiego, że po prostu masz grę w grze, że odchodzisz po prostu od tego głównego wątku fabularnego i niech to będzie ten już milion razy wspomniany w Wiedźminie 3 Krwawy Baron, że to jest tak wieloetapowe, tak rozgamęzione, że, że po prostu no, nie, no tego, tego tutaj nie ma. No mamy właśnie te cztery postacie, później jeszcze dochodzi yy, yy, Giatach, chyba się czy Giata, yy, i, i jeszcze jedna taka postać mała. No, nie chcę też specjalnie już wymieniać, nie? ale generalnie mamy cztery postacie. I to, co ja bardzo lubiłem w, w, te, w, te, w tego typu grach, to jednak są, to są te relacje między tymi postaciami i te takie misje towarzyszy. A czy, te Poza... postacie, te, czy tymi mhm. postaciami w jakiś sposób kierujesz? Wydajesz im polecenia? Czy one są po prostu niezależne i biegają tylko za tobą? To jest tak, że przez całą grę możesz mieć tylko dwie u boku postacie i one za tobą chodzą. tak, Wszędzie z tobą chodzą i mają kilka swoich umiejętności specjalnych, które też jakby wybierasz. Nie? że kiedy, kiedy osiągasz nowy poziom, co jakiś czas, co ileś tam poziomów, też do, punkt do wykorzystania, do, do, do rozwinięcia mocy mają, mają też twoje towarzysze i możesz im wtedy wybrać jakąś taką moc, którą ty możesz aktywnie z tego koła umiejętności ty, ty, w takiej pauzie, nie, że po prostu y, masz z perspektywy pierwszej osoby lub tam trzeciej, ale generalnie jest tak, że po prostu wciskasz y, bumper, pojawia ci się koło wyboru i możesz na przykład wybrać jedną z takich specjalnych umiejętności, które, które oni mają, ale tak no to oni walczą sami. Są tak średnio skuteczni, mm -hmm. ale czasami zbiorą agro, więc mogą przytankować, czasami mogą wykorzystać jakąś moc, plus ty możesz jakby powiedzieć, że na tę postać, na tego potwora rzuć ten czarno nie? i to, to, to się mm -hmm. przydaje, ale generalnie poza tym nie, nie wybierasz im sprzętu, nie przebierasz ich oprócz tego, że możesz, jeśli Yy, masz, nie wiem, tam w edycji premium chyba mi się wydaje, że to stąd wynika, no nie, możesz jakby wybrać im strój. I nie ma tych opcji, bo ja nie spotkałem się z tym, żebym na przykład mógł jakoś dokupywać te stroje, nie, jakieś jakichś ale też na to nie, nie, nie zwracają uwagi, ale no jest kilka odcinków kolorystycznych i jakieś dwa kroje tych takich strojów, które mają i to jest wszystko, nie, nie zmieniasz im e, ekwipunku, nie zmieniasz im oręża, e, nie, nie, nie, nie, wpływasz na nic, nie możesz im zmieniać fryzur, zresztą nie ma tej fryzji, właśnie to jest to, że to jest, to jest to jest gra, która jak na nią tak spojrzysz z boku, to się wydaje, że to jest bardzo rozbudowany RPG. Jak zaczynasz nią grać, to to jest bardzo rozbudowana gra akcji z elementami bardzo RPG. I, i, I ci twoi kompani, no nie, my, my nimi nie sterujemy, ale oni chodzą, oni ze sobą rozmawiają. Zależnie w jakiej kombinacji ich zabierzesz, to oni tam ze swoje, swoje te dialogi prowadzą. Co jest, to jest moim zdaniem kwintesencją posiadania towarzyszy że oni, szczególnie jak my dług, duże takie tereny eksplorujemy, no to jednak trochę tego czasu jest, żeby oni wykorzystali, bo w grze, choć jest szybka podróż, to, to nie, ma, nie ma żadnych koni, nie ma żadnych pojazdów, no nie ma nic takiego, no gra jest z elementami steampunku, więc to też nie być jakiś pojazd parowy, no ale, ale najciekawsze moim zdaniem, to są momenty, w których oni siedzą w obozach, Obóz to jest po prostu... I oni sobie gadają. Tylko, że to jest też tak, że oni po prostu wszyscy stoją przy swoim namiocie, czy przy tam swoim jakimś tam y, pudełku, ale ty ich dobrze słyszysz. Uh -huh. Bo namiot jest tak, jak właśnie w, w Baldur's Gate ob obóz, nie? Że po prostu przenosisz się, y, tylko, że w Baldur's Gate obóz mogłeś założyć mniej więcej wszędzie i teren tego, tego obozu był mniej więcej odzwierciedleniem tego miejsca, w którym się znajdujesz. Tu jest tak, że na całej dużej mapie, nie możesz mieć jeden, czy dwa obozy. Tak, ja mam wrażenie, że, nawet, że to jest to jest max, nie? że masz tych kilka obozów na całej mapie, ale swobodnie się możesz do nich do właśnie przetransportować w każdym momencie. I później, jak wychodzisz z tego obozu, to masz pytanie, czy chcesz wyjść w tym miejscu, w którym jest obóz, czy wrócić do tego miejsca, z którego jakby szybką podróżą się przetransportowałeś. Więc to, więc to absolutnie nie ma jakby takiego znaczenia na, na, na rozgrywkę. Gdzie jesteś, co, co robisz i, i, i, i tak dalej. Nie? Ale właśnie te rozmowy w obozie są o tyle ciekawe, że ja yy, grałem, zostawiłem grę na chwilę myślałem, że zapauzowałem poszedłem na, tam na obiad, powiedzmy, wróciłem nie wiem, po 10-15 minutach i oni gadali, cały czas gadali wiesz, bo ja się zdziwiłem w ogóle, że wiesz, bo zwykle jest tak, że y, chwilę pogadajmy, a później to jest wszystko, nie? Mhm. to jest tak, jak w niektórych grach masz ten taki, że ustawiasz sobie postać i ona postać stoi a jak długo stoi, to zaczyna robić jakieś ruchy nie wiem w jakiejś że to nie wiem, może odpalać papierosa, czy cokolwiek, nie? Tutaj nie cały czas rozmawiali. I to jest tak, że odpalają ci się takie krótkie rozmowy i one mogą być związane z, z grą, z fabułą, ale czasami to są pierdoły, no nie? To są takie pierdoły w stylu, yy, kaj, tam, czy czytałeś mój pamiętnik, no nie? To wiesz, no to... Już... Przyznaj się, bo ja wiem, bo był ruszony, bo coś tam. I takie, takie przyziemne, nie? ale, ale sprawiałem właśnie wrażenie, że, że, że, że te postacie ze sobą w jakiś sposób rozmawiają, właśnie integrują się. I to mi się strasznie podobało, bo, bo przez to, jak wróciłem, to po prostu nic nie robiłem, tylko siedziałem w tym obozie i słuchałem tych, tych rozmów. Z nich za wiele nie wynika dla samej gry. To nie jest tak, że one ubogacają, wiesz, swoją interakcję ze światem, ale, ale stanowią taki taki. Ale smaczek. powiedzmy kilka lat nawet no, że nie kilka lat temu, ale powiedzmy, no tam w erze Xbox 360, PlayStation 3, to by robiło mega wrażenie, bo wtedy takie pierdoły to, to, to cieszyły strasznie, a teraz to już troszeczkę chyba jest... Tak, tak. Mimo wszystko jest... No i... Nie chcę, nie chcę powiedzieć, że to już... Nie, no to jest to jest taki... To jest... Taki, to jest nie powinno robić jakby wrażenia, tak jak mówisz, ale jeśli to jest dobrze... Ale rozumiem, bo... i tak... Mhm. Wydaje mi się, że i tak w wielu grach nie ma, nie ma aż tyle wypełniacza tego Flafu. Natomiast, wiesz co, bo tak mówisz o podróżach i z tego, co ja widziałem, tam kilka takich całkiem fajnych, dłuższych filmików ktoś wrzucał, to bardzo mi się podoba eksploracja w tej grze. W sensie, gdybym miał grać, to do tej eksploracji, że wiesz, gdzieś tam jest jakieś, jakieś ruiny i się gdzieś tam podejdzie wow. do ściany i widzę, że jest jakieś tajne przejście. I, e, I zaraz ktoś zaczyna szukać guzika, jest jakiś guzik. E, albo też ktoś rzucił jakąś tam osłonę przed lodem i mógł przebiec po wodzie na przykład. Tak, tak. Często mówisz, znaczy tak, wspomniane jest to, że te, te postacie w mieście się nie ruszają, że tak. gdzieś tam tylko te kilka pus jest i podpierania ścian. Spoko, możemy mieć... E, że to jest takie ważne. Jeżeli ktoś jest w tym mieście i musi mieć npc który robi beczkę, a inny tak. wypieka chleb, no to spoko, jasne, rozumiem. Albo to że jest możesz ważne, go zaatakować, żeby... że możesz mu przyłożyć, tak. no nie? że też tego nie ma Aczkolwiek tutaj, tak? i ja sobie na przykład przypominam Forbidden y, West, może nie, ale, ale Horizon y, ten pierwszy. I też wielki świat, który... Y, tak naprawdę był pusty, poza takimi jakimiś e, interakcjami z tymi chodzącymi e, robotami, to, to tam niewiele było w tym świecie do znalezienia. Zebranie trochę surowców i to wszystko, nie było jakichś takich właśnie e, grobowców. Ja mówię, po, po, powiedziałem tak. o Horizonie, dlatego że on mi się tak wydaje właśnie taką grą akcji, gdzie mamy y, dużo, dużo nacisk na, na walkę postawioną, która była spoko, tak. Ale też, były też questy, mieliśmy jakieś tam czasami towarzyszy, którzy nam towarzyszyli. to wszystko było takie, w tych miastach też pamiętam, takie bardzo prostackie, też nie można było też atak atakować przeciwników, czy w ogóle NPC-ów, tam nie, nie, nie działały ataki nasze, nie? Tak, no tutaj mogliby to rozwiązać właśnie i nie byłoby problemu, gdyby po prostu podnoszenie broni albo na przykład wyciąganie broni, na przykład, nie wchodzisz do miasta i jest tak, że generalnie Masz zakaz wyciągania broni, i tam, no, w wielu grach się to stosuje, tak, że wchodzisz po prostu i automatycznie nie możesz wyciągnąć broni, i to jest yy, wytłumaczone tym, że się stosuje. Tylko, że tu jest też tak, że jest jedna dzielnica w tym jednym mieście, że tam się dochodzi do, do, do jadki i, i, i musi walczyć, ale ja dużo czasu tak by tłumaczę, nie? żeby, jak chcę wyjaśnić, czy, co w tej grze powiedzmy yy, jest i właśnie e, chciałem e, też e, wspomnieć, że jednak e, no coś sprawia, że, że wiele osób jednak w tę grę gra, wiele os wiele oso wielu osobom się ta gra podoba i że te oceny nie są z przypadku. Wiadomo, że no nie ma takiej gry, która by się pojawiła, e, podobała każdemu. Też nie ukrywajmy, to jest ładna gra, ale ona ma swoje problemy, swoje wady. Może nie techniczne, bo ja gram na, na, na komputerze klasy PC, i nie miałem problemów ani z frameratem, ani z grafiką, na zasadzie, że nic nie glitchowało i tak dalej, więc jakby nie miałem tych technicznych problemów, nie? Więc trochę tak właśnie dziwne, bo to nie obsydianowe, ale no coś jest i właśnie, właśnie, dwa takie elementy i bardziej ta eksploracja sprawiają, że ta gra, no nie chcę używać takiego, wiesz, że to jest taka gra zen, ale po prostu ja miałem taką niesamowitą frajdę z tego, że ja totalnie, totalnie nie obchodził mnie ten główny cel misji. Oczywiście on się pojawia czasami, bo, bo jakby ten wątek wraca, ale ten motyw, że no też to jest, to jest już na, na, nawet chyba w prologu się pojawia ten głos, nie? My spotykamy takie właśnie te adry, to są takie jakby potężne, kilkumetrowe kryształy, które po prostu gdzieś tam wyrastają z ziemi, one mają jakąś tam moc i normalnie one są jakimś takim punktem kultu, nie, ale do nas one przemawiają. czy znaczy, My słyszymy pewien głos i bardzo szybko się e, dowiadujemy, że to jest jakby no, wyjątkowy głos pewnej, pewnej istoty, pewnego Boga. Nie? I dla mnie to była taka biedna wersja tego, co było w bardzo takiej trzy, kiedy mieliśmy w głowie tą, tą kijankę, mieliśmy ten tych mindfliersów i, i, i wiesz, to... to... Taki motyw, który mnie po prostu. Yy, ja to przeskakiwałem, wiesz, te dialogi mnie nie interesowały. I właśnie ta fabuła, ona tam jest, ona ma kilka elementów, ale ona dla mnie nigdy nie była tak, tak, takim, jakby kluczem, który mnie pchał do przodu. To, co mi się najbardziej podobało, to jest to, że wchodzę do tego miasta, jestem w jednej dzielnicy, ok, wchodzę do drugiej. Tam się pojawia jakiś taki motyw, coś rodzaje takiego, takiego shanty town, ale zbudowanego na wielu poziomach z drewna, więc ja wykuszę, to ja sobie tu, jak dziś wejdę, coś poeksploruję gdzieś oddali widzę jakąś wieżę. I zanim pojawiła się jakaś misja czy jakieś zadanie, że mam coś tam znaleźć, on ja mówię, ja sobie tam pójdę, tam wejdę. I zaczyna się wież, e, zabawa w jakieś wskakanie po platformach, wspinanie się. I to, co później właśnie też jest, to jest to, o, o, co, o czym wspomniałeś, czyli otwiera nam się ten świat. tak, e, Szczególnie na tych kolejnych, w tych kolejnych etapach. Mi się najbardziej podobała ten trzeci idiom to jest bardziej taki pustynny, tam jest więcej właśnie takich miejsc, takich, takich typowych, nie wiem, tych, tych jaskin, tych takich miejsc, gdzie po prostu wchodzisz i zaczyna się jakby taka bardziej korytarzowa gra, gdzie, gdzie są i zagadki środowiskowe, że trzeba coś przełączyć, trzeba coś włączyć. Nie są trudne, tam, tam nie ma takich logicznych zagadek, tak? Tak nie musisz siedzieć i myśleć. Czasami jest tak, że jakieś drzwi otworzyć, to musisz znaleźć jakieś miejsce, które musisz naładować magią elektryczności, i tam ci, się, na przykład, nie wiem, coś, coś włącza, coś ci się otwiera i tak dalej, więc to jest, ta, ale ta eksploracja, to jest, to jest coś, co sprawia, że po prostu ciągnie cię do tej gry. Dodatkowo mhm. y, w grze jest bardzo, bardzo ładnie woda przedstawiona i możemy pływać. Więc jak tam nurkujemy, gdzieś jakimiś jaskiniami, przepływami, to, to wszystko sprawia, no nie? że masz czystą taką frajdę z tych ziem. A że to nie jest płaska gra, w tym sensie, że bardzo często jest tak, że y, trafiamy w jakieś miejsce i musimy pokombinować, musimy się pow, powspinać. Czasami możemy, nie wiem, otworzyć jakieś drzwi by trychem a czasami możemy znaleźć jakieś wejście od góry, tylko trzeba gdzieś się wspiąć, gdzieś coś przeskoczyć i tak dalej, więc to jest, to jest moim zdaniem coś, co sprawia, że ludzie grają w tą grę i mają jakąś taką ogromną przyjemność właśnie w, w, w odkrywaniu tego świata, że to jest taki, no ten dungeon crawler, tak, że to jest taki otwarty świat z dość dużą mapą, ale nie ogromną, to, to nie mówimy o takich przestrzeniach, że nie wiem, pół godziny przechodzisz z jednego końca na drugi, Broń Boże, te, szczególnie, że też te etapy oczy, w, w sposób taki fabularny są ograniczane, tak że nie możesz wszędzie przejść, ale te, ta eksploracja to jest, to jest e, coś, co sprawia najwięcej przyjemności. Szczególnie, że te miejsca, które odwiedzamy, one się też tak nie powtarzają. To nie jest tak, że po prostu wchodzisz do jaskini i każda jaskinia wygląda tak samo. Czasami mhm. jesteś w kopalni, czasami jesteś taki, w jakiejś takiej krainie e, borostworów, e, kolorowej, właśnie, pełnej tych. Tych fluorescencyjnych, jarzących się nie wiem, roślin. Czasami jest spokojniej, ale to jest właśnie ta, ta, ta przyjemność. I też podczas tej eksploracji możesz znaleźć, nie wiem, coś, nie? jakąś notatkę. Jakieś, jest bardzo dużo rzeczy do, do czytania. Możemy znaleźć jakąś notatkę, która opowie nam, co tutaj się wydarzyło. I później spotykamy jakąś osobę, która coś, coś nam mówi i my zaczynamy się bawić w odkrywanie tego miejsca. Tylko nadal to nie jest na jakimś takim poziomie, właśnie, jak to było choćby na, na bts ale już sprawia, że okej, okay, tu były jakieś badania przeprowadzone, tu gdzieś jest ukryty jakiś klucz, em, tam jest jakieś przejście i już mamy nową jakąś lokację do eksplorowania i bawimy się w to. Nie? I to nie jest coś, co te, na co trafiłeś, fabularnie. Bo ludzie, którzy by tylko szli wątkiem fabularnym, to będą pędzić, ale, ale też zderzą się ze ścianą, bo ta gra ma, ma, ma poziomy. tak? I jeśli ty będziesz gdzieś za wcześnie, no to spotkasz się ze ścianą. tak? No, mopki cię obiją, nie będziesz miał dobrego oręża, żeby, żeby też im jakoś oddać, nie będziesz miał pancerza, który wieszcie przed tymi ich atakami ochroni, więc to jest to. Jest to. Więc drugi ten aspekt właśnie, który, który też przyciąga ludzi, i to też jest specyficzna rzecz, bo y, dla niektórych pierwsze wrażenie może być takie, że ta, że ta walka jest beznadziejna, ale jak zaczynasz grać tę grę, tak, że jakby przejdziesz przez ten prolog, nie, kiedy zaczyna się ta gra otwierać przed tobą właśnie tymi możliwościami, co możesz w tej grze robić, jeśli chodzi o walkę, to zaczynasz się bawić, nie, Bo masz klasy tam, wojownik, głowca, mag i tak dalej, i tak dalej, ale ty nie jesteś ograniczony przez te klasy, także że po prostu jeśli ty idziesz wojownika, to ty tylko będziesz biegał tam z tarczą czy z mieczem. Nie. Możesz sobie absolutnie jakie chcesz kombinacje oręża wprowadzać, tak? Na początku klasycznie tarcza i miecz, ale później znajdujesz różdżkę. To jesteś jak Harry Potter. Znajdujesz księgę zaklęć, taki grimoire, nie? On ma tam cztery zaklęcia i te grimoire, one ze względu na poziom też mają, jak znajdziesz i odblokujesz powiedzmy umiejętności maga wyższego poziomu, to też możesz mieć. Ale możesz mieć tak. W jednej ręce tą księgę magii, a w drugiej miecz. Możesz mieć różdżkę w jednej i miecz. Możesz mieć dwa miecze, dwa topory. Możesz mieć dwuręczny miecz, możesz mieć y, pistolet, możesz mieć coś rodzaju muszkietu. I to jest. No, Spotkałem się nawet z jedną taką opinią, że jak y nam nie wiem gracz znalazł taką kombinację właśnie tego, tego pistoletu i, i miecza no to czuł się jakby grał w, w takiego z pierwszej osoby Bloodborne'a I to, i to wiesz sprawia, mhm. że zaczynasz mieć taką przyjemność właśnie z tego, bo tej walki jest bardzo dużo, w tym sensie yy, yy, możesz je unikać nie? bo to jest tak, że po prostu widzisz jakieś gru, grupki mobków i, i, i tak mówisz no, mogę ich obiec Mogę, mogę ich poznać, ale wiesz, ja mam frajdę z tego, że tam wchodzę i robię tam jesień średniowiecza. Nie? I yy, jak grasz na padzie i pad ma force feedback, no to ty czujesz to takie uderzenie, wiesz, że takie mięsiste jest. Bo oprócz tego brzdenku, to jest jeszcze to, to, to, to, to, to, to uderzenie. Więc jakby masz taką frajdę z tego, że, że, że ta, ta walka jest z pierwszej osoby, ja bym odradzał próbowanie przełączać się do trzeciej kamery, czy do kamery z trzeciej osoby, dlatego że, że ta walka wtedy jest mocno, jakby to powiedzieć, yy... znaczy ona jest wtedy bardzo arkadowa, ona wygląda yy, źle, ona nie ma tej płynności. To, to, ten movement nie jest taki jak w Elden Ringu, czy nawet w tych starszych Dark Soulsach. To jest, to jest, bo to jest gra, która dynamikę ma przesuwano do pierwszej osoby, czyli, czyli do takich gier właśnie jak Doom, gdzie szybko robisz, wiesz, robisz te takie uniki, wiesz, takie szybkie, nie? wiesz, uskoki, w tył, w bok, możesz parować tarczą, ale to wszystko tak naprawdę dobrze wygląda tylko z tej pierwszej osoby i, i to, to sprawia, że, że, że, że ta, ta walka ci daje frajdy, a te kombinacje, nie? właśnie tak wspomniałeś, wodę możesz zamrozić, nie? więc mhm. są elementy takie, że jak gdzieś chcesz wejść, to no jest, tam przynajmniej jedną taką zagadkę czy dwie widziałem, że po prostu musisz zamrozić wodę, żeby wskoczyć na jakąś platformę, ale w samej walce no to ma znaczenie bo jeśli używasz tej magii zapalającej albo masz miecz, który, który, który nakłada te, te, te, te oparzenia czy tam podpala, no to możesz sprawić, że, ta, że ten, ten przeciwnik płonie, ale możesz go też zamrozić, możesz go, jeśli jest w kałuży to, i poradzisz go prądem, tam to on jeszcze dodatkowo rzecz, więc są kombinacje. Ta, ta walka wydaje się prosta i może być prosta, jeśli będziesz po prostu prosto grał. Jeśli będziesz, weźmiesz ten miecz i będziesz tylko jak cepem lał, nie? ale jeśli chcesz się pobawić, to ona ci się otworzy. Nie jest to mistrzostwo świata. Walki z bosami nie stanowią większych y, trudności, szczególnie, że jeśli będziesz grał tak, że nie będziesz właśnie pędził z, tą, z tym głównym wątkiem, tylko będziesz sobie robił różne rzeczy, eksplorował ten świat, bawił się, robił te dodatkowe zadania, to będziesz tak naturalnie y, progresował, że i znajdziesz te y, y, elementy do tego, żeby ci y, ten żeby ci, żeby broń ulepszyć, żeby pancerz ulepszyć. Więc w tym tempie nie odczuwasz właśnie takiego, tego, że, takiego momentu, że trafiasz na ścianę. Są trudniejsi przeciwnicy. W niektórych przypadkach możesz się też wykpić rozmową, bo, bo w, jeśli będziesz inwestował w te punkty, które zdobywasz, to także na umiejętności, ale też na te, na te charakterystyczne, na, charakterystyczne na, te, na te punkty charakterystyk, nie jak to powiedzieć, Yy, punkty postaci. I te punkty postaci, jeśli na przykład, nie, wiem, będziesz inwestował w potęgę, to jeśli będzie w, sytuacja w dialogu taka, że możesz kogoś zastraszyć siłą, to jeśli masz wysoką potęgę, możesz to zrobić. Jeśli yy, będzie wątek, w którym przyda się wysoki intelekt, to możesz to zrobić. I jedną taką walkę dłuższą z, z pewnym tym, po prostu uznałem, że nie będę się męczył w walce, tylko po prostu udało mi się to dialogowo rozwiązać, nie? I wiesz, to jest satysfakcjonujące. To nie jest na poziomie, nie Falloutów, czy jakichś takich gier, gdzie faktycznie te dialogi są tak wspaniałe, że spijasz po prostu te, te literki jak, jak jakąś ambrozję, no nie? jest tego że zachwycasz się nad tym tekstem. I tego nie ma tutaj, nie. Ale generalnie jest, jest tak, że ten element właśnie tej RPGowości jest tutaj wprowadzony, że są sytuacje, w których to, jakie sobie pochodzenie wybrałeś przy Tworzeniu postaci, czy chciałeś mieć tam jakąś, nie wiem, wiedzę tajemną, czy pochodzenie szlacheckie, to możesz to w dialogach wykorzystywać, ale no tak, no to najważniejsze jest jednak to, żebyś umiał, umiał się obronić, umiał e, e, nie chciałem, nie powiedzieć, odklepać, tylko właśnie naklepać potworom i to ci będzie sprawiać e, mnóstwo, mnóstwo przyjemności. I e, no to jest, to jest główny ten, ten element. No. Ja, ja rozumiem, że, że na RPG to jest mało. W tym sensie cały czas wracam do tego, tego, tego świata, tego, tych, tych questów, że, że to jest mało. Ale jeśli będziemy właśnie patrzyli na tę grę jak, jak grę akcji, jak grę, w której eksplorujemy świat, to będziemy po prostu mogli pewne rzeczy z, wiesz, zignorować, tak? Nie, nie grasz tej gry dla fabuły i dla fantastycznych dialogów. Nie grasz tej gry dla, dla żyjącego świata i tego, że w mieście e, tak naprawdę masz, e, możesz spędzić pół gry. Tyle tam ciekawych rzeczy się dzieje. E, grasz tę grę, bo przede wszystkim ona ładnie wygląda. Ma, e, jest, jest, ten świat jest intrygujący. Tak jak mówię, pod względem właśnie tej, tej, tej, tej bardziej Bardziej fauny, bardziej tego wyglądu, bo, bo yy, znaczy, yy, albo flory, nie bo jeśli chodzi o zwierzęta, to też jest jakiś taki absurd i to też jest ten bo moim zdaniem właśnie, yy, kiedy wychodzimy spoza tym miastem i widzimy jakiegoś zwierzaka, który nie jest jakimś królikiem czy coś takiego, to powinniśmy móc go zabić, nie? Wiesz, no to są rzeczy, mm. które, wiesz, no to I no są te archaizmy, tak, i że yy, zgadzam się z tym też, co powiedziałeś, że gdyby ta gra wyszła lata temu, oczywiście ona by nie wyglądała tak ładnie jak teraz, to ona by spokojnie została przyjęta. Ona by była przyjęta i, i być może ludziom łatwiej byłoby przyjąć to, że, że tak dużo, tak, tak dużej liczbie osób, ta gra jednak się w jakimś stopniu podoba na tyle, że że, nie, mm, że chcą w nią grać, nie? w sensie, że nie zmuszają się, że to nie jest tak, że o kurczę, muszę ją przejść, bo nie wiem, muszę zrobić recenzję, nie? No bo to wszystkie, wszystkie gry, które znaczy wszystkie te, te opinie, które, które powstały do tej pory, no nie, przedmiotem, to były raczej oparte na, na, na, na recenzjach I, mhm. i ci recenzenci, no nie wiem, no, ja nie wierzę w to, że, że y, ktoś z Microsoftu y, nie wiem, czy, czy posmarował, czy coś takiego, że oni po prostu y, tak zachwiali, bo było kilka takich bardziej wyważonych, spokojniejszych opinii, nie? Że, że, że te ceny wcale nie były wysokie, bo one właśnie skupiały się na tym, czym ta gra nie jest, czy, czego w tej grze brakuje. I tak jak mówię, one są słuszne, bo, bo, bo trzeba, trzeba jednak podkreślić to, że, że ta gra nie jest rozbudowanym RPG-em, ale jeśli właśnie chcesz takiego, nie wiem, hero shootera, nie wiem, nie, hero shootera, to nie jest ten gatunek. takiego, taki, Taką e, grę, w której po prostu strzelasz magią to, to, to, to jest to. Bo sobie oglądam teraz zdjęcia screeny i, i, i słucham Ciebie i wiesz, na przykład ja mam taki może niesłuszny vibe ale ta obcość świata, bo ten świat, jasne, tutaj widzę, są jakieś tam e, szkielety wojownicy, ale też są jakieś inne takie dziwne potwory i te, te dziwna, ta dziwna fauna, ona mi przywodzi na myśl, właśnie ta, ta inność, ta dziwność trochę przywodzi mi na myśl Morrowinda. Nie Oblivion, nie Skyrim, a też nie mówię, że to kolorystycznie wpasowuje się, bo e, Oblivion był w bardzo dużej części taki pustynno-brązowo-żółty z tak. jakimiś tam czerwieniami albo później jak wchodziłeś do tych takich dziwnych miejsc z jakimiś takimi dziwnymi grzybami i z dziwnymi tak. bagnami był zgniło-zielony brązowo-brudny natomiast tak jak sobie przeglądam i widzę na przykład te fioletowe czary i tak dalej, no to jasne, ale ta taka obcość właśnie mi się kojarzy z Morrowindem że gdzieś tam nawet widziałem takiego, nie wiem, czy to jest elf, czy to, to jest, yy, yy, yy, czy co to jest właściwie, nie wiem, ale taką z taką, z taką właśnie trochę macha, jak właśnie postać z Morrowinda. Yy, nie, no dla mnie gra wygląda, jestem w stanie zrozumieć, że mechanicznie jest ubogo, no to natomiast tak. yy, z tego, co widzę, bardzo... Interesująco się prezentuje. Tutaj widzę jakiegoś niedźwiedzia, z jakimiś naroślami. Tutaj widzę jakąś yy, grotę, to, to, która... sen ta za senna zaraza właśnie. Jak widzisz jakieś takie Aha. ratorośle, jakieś, jakieś takie yy, yy, wykwity, to przeważnie jest, jest, jest to. I widzę jakieś takie właśnie... Yy, jakieś, jakieś pagórki, jakieś, jakieś ruiny i jakiegoś wielkiego, chodzącego, żółtego grzyba żółto-pomarańczowego. Także y, gdzieś tam mi się to bardziej kojarzy i to, i to dobrze się kojarzy, bo jednak Morrowind tym swoim tą swoją innością, tym swoim takim odejściem od takiego klasycznego, mimo, że tam były elfy, mimo, że tam był ten, ten, ten or, ci nordowie, którzy tam przypominali tych wikingów, nie? To on y, bar, w bardzo mocny sposób wtedy na plus się wyróżniał. Y, jasne. Robił tak. też wrażenie graficznie w porównaniu z, nim z Paldurem. Um, ale mm, ja mam dobre skojarzenie. i tak jak patrzę sobie na Bałt, to, mm, to to jest, jest właśnie ten element tej eksploracji, tego, że idę sobie i widzę jakąś tam jamę gdzieś i, i zastanawiam się już, gdzie tam wejść, to właśnie to by mnie skusiło. No. Naprawdę nie element gadania i prowadzenia dialogów i no. rozwiązywania problemu na 10 tysięcy różnych sposobów, e, tylko właśnie chyba rzeczywiście takie taki, Prosty RPG. Ja się spotkałem z takim bardzo przykrym mm, stwierdzeniem, że to jest e, RPG-ery TikToka, że wszystko jest takie kolorowe, błyszczące, że ten e, user interface jest taki nieciekawy, ale za to świecący, że to się tam wszystko e, spina pod, pod dzieciaki, które mają TikToka, żeby wzbudzić ich zainteresowanie. Ja, ja m, to jest opinia, którą ja przeczytałem. Mhm. Natomiast e, ja jestem chyba po tym, co widzę, i po tym, co słyszę od ciebie, jestem daleki od tego. Po prostu wydaje mi się, że twórcy mają prawo zrobić y, coś innego, spróbować jakąś inną drogę i znaleźć swoje miejsce, jakąś swoją niszę. To jest ciekawa porbu interfejsu, bo też się spotkałem, że on jest brzydki, że on jest ten. Ale on jest bardzo czytelny, i, i ta gra ma mnóstwo takich czytelnych ikon, że ty nie musisz jakby czytać opisu. Opis daje ci też szczegóły, czyli ile zajmuje na przykład, nie wiem, jak masz miecz, to ile zajmuje obrażeń, ile, jak, ile zadaje ogłuszenia, no nie? bo jest też tak, że kiedy walczysz z twardszym przeciwnikiem, to, to wiesz, ty masz staminę nie? i ta stamina cię ogranicza, więc nie możesz cały czas atakować, musisz, te, musisz chwilę odetchnąć i tak dalej, więc to jest takie, bo boję się tego słowa użyć, ale takie soulsowe, nie? bo teraz w grach ta stamina jest, jest istotna nie? W, w tym, jak, jak rozplanowujemy walki, ale Nakładanie tego ogłoszenia sprawia, że w tym momencie na przykład możesz e, takiego ogłoszonego przeciwnika w bardzo efektownym kombo, jakąś kombinacją, która wygląda jak, jak, nie wiem, jakbyś odpalił, jakbyś wyglądał jak jakiś ninja, który po prostu, nie wiem, czy mieczem, czy jakąś tam odpala jakąś fantastyczną kombinację mega mocnych ciosów, więc to jest super, ale generalnie te, ta czytelność tego tego, tego, tego interfejsu, obywa się na tym, że od razu widzisz, co to jest za przedmiot, w której go masz ręce, czy on jest założony, czy nie, jakiego jest poziomu, ile waży i na przykład jak masz takie elementy związane z, z, z nie wiem, z, takie, elementy, znaczy takie przedmioty jednorazowe, czyli jakieś jedzenie, jakieś picie i tak dalej, to od razu, widząc po końcu, wiesz, co on robi. Czy to jest, czy to jest na przykład, nie wiem, serduszko, to od razu wiesz, że to jest nie wiem, to suszone mięso, chociaż możesz się domyślić, nie? że suszone mięso się je i ono ma ci podwyższyć regenerację zdrowia, że masz tą miksturę esencji i ta e, mikstura esencji podwyższa ci e, tą, tą, tą moc do rzucania zaklęć, no? tutaj tą manę z, e, swojej swoistą Ale chodzi o to, że na przykład masz taką potrawkę i ta potrawka ma oba, obie ikonki i ona, wiesz, chodzi mi o to, że, że to, jest, to jest coś, co moglibyśmy nawet nazwać ten life, e, quality of life improvement, tak? czyli takie rzeczy, które które usprawniają y, tę rozgrywkę. Ale tak, no ja, ja uważam, że, że, że w stu procentach y, tutaj masz rację y, z, z tymi spostrzeżeniami. Kwestia taka dodatkowa. No, y, na początku, no nie? Moim zdaniem ten Świtobrzeg robi, robi dobre wrażenie, ale dopiero później, kiedy na przykład, nie wiem, odkrywasz szmaragdowe tarasy, czy później moja ulubiona lokacja, ta pęknięta skarpa, widzisz, że to są takie osobne, że to są całe inne biomy. Że faktycznie znajdujesz się w, w, innym, w innym świecie, że nie ma takiej powtarzalności, że tu masz właśnie, tak jak powiedziałeś, tam e, krainę bardziej kolorową, ale tu znowu masz bardziej pustynną, że przeważają jakieś kaniony, jakieś, jakieś skarpy. To nie jest bardziej pustynny I, i to robi wrażenie, bo też dodatkowo w każdym z tych miejsc oczywiście są, e, są miasta w pękniętej skarpie jest fantastyczne miasto, tylko też no, mało tam się dzieje, w tym sensie, że idziesz, z kimś tam pogadasz, coś powiesz. ale jak chcesz tylko wejść, żeby powiedzieć, to, to, to ono robi niesamowite wrażenie, bo to jest miasto trzeciogród i ono jest na takiej wysokiej skarpie, na takim klifie i kiedy podchodzisz do tego, to widzisz po prostu na dole jakieś, jakieś dźwigi, jakieś, jakieś łodzie i tak dalej. Na środku tego miasta jest, jest szkielet lewiatana, który wisi nad głową, tak jak, nie wiem, szkielety jakichś potężnych, nie wiem, mamutów w Muzeum Historii Naturalnej. Naturalnej. Tam jest jakaś legenda tego do dopisana, jakieś historie, i wiesz. I to są takie małe, drobne rzeczy, no nie? Ale yy, to, to wszystko, właśnie to jest tak, że jak będziesz analizował w ogóle tak element po elemencie, to do, do każdej tej rzeczy można yy, wiesz, się przyczepić, tak? No, że ta walka mogła być lepsza, no bo oczywiście, że są gry, które mają lepszą walkę. Tak? no To jest, to jest, wiesz, ona się nie obroni jako strzelanka, nie obroni się może jako, jako gra z pierwszej osoby, gdzie się walczy mieczem, bo na przykład, nie w Kingdom Come Deliverance lepiej jest zrobiona walka mieczem, tak bardziej realistycznie albo coś takiego. Może nie obroni się jako RPG, no bo faktycznie w tym świecie brakuje tych elementów, które sprawiają, że, że ty chłoniesz ten świat właśnie ten fabularnie. Że, że wchodzisz w interakcję z innymi MPC-ami, że masz, że masz coś więcej. Tylko, że tam, tam trochę tego jest. Tylko to jest na poziomie takim yy, niższym niż w tych najlepszych grach tego. Wiesz, zawsze. Tak, ale z drugiej strony wiesz, na, na, na, na, na nie wiem, na, na każdego Baldura powiedzmy ee, i na każdego, nie wiem, no, Pillars of Eternity też przypada taki Kingdom of Amalur, tak? Czy tak, Fable. Tak. I, i wydaje mi się, że i jedna i druga gra ma fanów zagorzałych i którzy tę grę lubią I ten, a teraz sobie patrzy na oceny jasne, no tam gry online ocena 5,5 na 10 przy 140, 145 głosach, ale znowu patrzy na, na Steama, ale to jest taka, taka mhm. przez społeczność nie, 145 a. głosów oddanych ale Steam ma 3581 i ma 4,5 gwiazdki nie na 5 no, tak Także to... wydaje mi się, że ludziom się podoba. No, dwa dni tak. grama pod premierę i, i to jest chyba dobra ocena. I wiesz, no teraz, teraz pytanie, czy ludziom, którzy mm, ją kupili. Bo tak często bywa, nie? Tak. Słyszałem taką opinię, że jak już coś tak. kupisz, to szukasz pozytywu, bo wydałeś na to pieniądze. Gra kosztuje 70 dolarów. Tak. E, Okej, okay, ale ja często mam tak, że mm, jak kupię grę i ona mi się nie podoba, to ona mi się nie podoba i e, no jasne, teraz ja już staram się raczej bardzo, bardzo ostrożnie e, wydawać swoje pieniądze, bo gier za darmo mam bardzo dużo, znaczy za darmo w tych wszystkich subskrypcjach i, i Kupuję coś i później tego nie przechodzę, więc mam to takie dziwne poczucie, że po prostu wrzuciłem pieniądze w błoto, mhm. bo rzecz leży i teraz już jest na kolejnej promocji już 50% jest tańsza. Więc e, ja nie jestem dobrą osobą do oceniania e, zachowań graczy, te, jeżeli chodzi o, o ocenianie rzeczy, które kupili. Natomiast. E, no kurde, no, no, wydaje mi się, że jak to, komuś się coś na Steamie nie podoba, to, to, to zwraca i wystawia no tak. słabą ocenę, a tutaj mamy 4,5, czyli to jest tak. generalnie chyba bardzo dobra ocena, to jest 9 na 10, nie? No tak, znaczy ja jestem daleki od tego opowiem, że to jest w ogóle najlepsza gra, jaką grałem od, od, od dłuższego czasu. Metacritic ma na 80%. No. Dobrze się bawiłem, ale na takiej zasadzie, że mi to sprawiło przyjemność, bo wiesz, ja na początku i, te, i, i dużo rzeczy też już nie, nie wspomina, bo, to, bo już nie chcę przedłużyć, ale ja sobie robiłem nawet takie notatki. No nie wiem, że mówiłem, o tutaj, to, to jest z, zbyt archaiczne, albo że trochę jest za dużo tej walki, tak? bo, bo przejście gry powiedzmy zajmuje naprawdę sporo czasu. Tam powiedzmy 50 godzin i czasami to jest jakieś klepanie. Albo robiłem sobie, że, nie wiem, trochę, trochę śmieszne jest to, że y, te fryzury to takie y, praktycznie. Na... I wszystko jest z takiego generatora, że te włosy ładnie wyglądają, ale tak, że to może być przedstawiciel ludzkiego gatunku, może być przedstawiciel tego gatunku, ale jak mi się z generatora wylosuje taka fryzura, to mogą mieć takie same fryzury, wiesz, no to jest to jest, ja mówię, ale gdzie są ci fryzjerzy w tym świecie, nie ma tych fryzjerów, nie ma nie ma, jak kradniesz rzeczy, czy podnosisz komentarz nikt na to nie reaguje, raz może się spotkając z jakimś komentarzem, że ktoś coś wspomniał i nie ma tego, wiesz, a w takim Skyrimie przecież od razu by cię zaatakowali, nie, no chyba, że założysz wiadro im na głowę, bo jak zaatakujesz jakiegoś NPCa w wiosce, to od razu cała wioska się na ciebie rzuca i tak dalej. I właśnie przez to, że takich rzeczy nie ma, ale jak automatycznie zestawiasz je, żeby, że one powinny być, to mówisz "OK, nie ma tego, Dobra, to ta gra jest tam. Rozumiem. A teraz mam jeszcze takie pytanie. Jak widzisz yy, potencjał na rozwój tej gry? W sensie, czy to jest, jak sądzisz, yy, one and done, koniec, a Vault już nie będzie miał żadnego dużego DLC, czy raczej tam się coś zmieści i na przykład, nie wiem, yy, tak jak w Skyrimie pojawił się z dodatkiem budowa domu twojego, to czy Avout będzie miało na przykład, nie wiem, za pół roku romansowanie, yy, że wprowadzam tą opcję interakcja i gdzieś tam jakieś dodatkowe yy, dodatkowe przy questach nie wiem, opcje. Jest taka możliwość czy raczej tego nie widzisz i, i sądzisz, że Microsoft daje jeszcze pieniądze Obsidianowi, bo widzę, że odbiór jest niezły, no nie wiem, te pierwsze recenzje były rzeczywiście jakieś takie mieszane, ale, ale odbiór jest yy, chyba dobry i z tego, co widzę, to w piku ta gra miała więcej niż Indiana Jones gracze. Znaczy, jeden w, w taki znany, znany youtuber zjechał grę od góry do dołu, ale, ale przyznał, kto? że bawił się dobrze. No nie chcę robić mu reklamy. Choć ale polski, nie czy... Polski, polski, polski czy... Tak, okay. tak. Kończąc moją taką e, długą, e, bardzo długą, ja cię bardzo przepraszam. No powiedz że mi jeszcze kazał... jedną rzecz. Jeszcze nie, nie, nie. Spokojnie. No. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. To, jaką klasą grałeś i, i czy, czy, tak. czy tak. bawiłeś się bardziej? No wiem, że mówiłeś, że zabijałeś bardziej, ale też tak. bawiłeś się czarami i jak tak, czułeś w tak. ogóle to wszystko... E... No, to, no to tak. Odpowiem jeszcze na to pytanie, które zadałeś. Ja przepraszam, że, że w ogóle nie odpowiedziałem, na no nie? I od razu opowiem, którą klasą grałem. Więc tak. Jeśli chodzi o potencjał, to przez to, że to jest gra, w której faktycznie mógłbyś coś tam jeszcze wsadzić. Tak? Tylko ja bym bardziej widział, że jakieś że w tym DLC coś nowego się pojawi, tylko że ta, jako, taka historia ona jest w miarę liniowa. i Nawet jak są wybory moralne, które zmieniają pewne, pewne rzeczy, nie? Pewne, te, pewne miejsca, powiedzmy, dosyć konkretnie, że na przykład do tych miejsc już nie możesz wrócić, to nie ma po skończeniu tej gry tak, tak zwanego tego New Game Plus, ani nie ma tego, że teraz możesz sobie chodzić i kończyć te inne questy, nie? Że, że tego nie ma. Więc ja bym nie widział takiego dodatku do tej gry, który by pozwalał um, jakby w tym świecie mieć tam osobną przygodę, nie z tym, bo musiałbyś ją po prostu wtrącić e, w trakcie, w, w trakcie tej, tej głównej intrygi, tego szukania, tej, tej, tego rozwiązania, tego powodu, tej sennej zarazy, e, tego konfliktu e, tych bogów i tak dalej. Nie? Czyli Więc... po prostu jak Missing Link w Deus Ex że tak. to są ten, ten, te cztery dni, kiedy płynąłeś statkiem, to jest to twoja, twoja nowa przygoda. Tak, tak. A potencjał jest taki, że po prostu możesz dolepić wszystko. No, no, te żyjące ziemie, no mówię, no, mapka, mapka wygląda jakby miała być, nie wiem, przynajmniej wielkości e, Ghost Recon Wildlands, a później się okazuje, że, że jesteś po prostu w, w czterech e, takich, g, czy czterech, no to zależy jak liczyć, no, nie będziesz się tak ograniczyć, ale masz kilka takich lokacji, właśnie tych głównych, które mają podlokacje, te lokacje mogą mieć jeszcze miasta, mogą mieć co, więc teoretycznie mogliby zrobić tak, że znajdujesz jakieś przejście e, i to, to przecież to też w grze jest, do jakiegoś takiego, nie wiem, innego wymiaru, in, innej części krainy, innej części wyspy i tam musisz coś zrobić, jest cała intryga, więc mo można byłoby tak to wykorzystać, aczkolwiek wydaje mi się, że bardziej bym widział, żeby oni zrobili, nie wiem, za, za kilka lat, a 2. dwa, i bardziej rozbudowali te elementy, których graczom brakowało, albo w drugim stopniu poszli, także jeszcze poszli w stronę właśnie tego, tego e, Immortals of Avium, które w, w swojej esencji też było takim magic shooterem, czyli z grą z pierwszej osoby, gdzie, gdzie masz e, ten, tą, tą walkę właśnie i magiczną, i, i, i bronią białą, i tak dalej, i tak dalej. I to jest takie połączenie tego wszystkiego. Są w tej grze wybory moralne one nie mają takiej dużej wagi yy, koniec końców, ale na takiej zasadzie, że jednak, ale są, ale są i musisz na przykład decydować, nie? Czy, czy na przykład, nie wiem, jesteś w stanie poświęcić ludzi, których nie znasz, czy miejsce, które może mieć jakieś znaczenie, wiesz, kulturalne, nie wiem, dla, dla, dla historii, czy to, cokolwiek, nie wiesz o co chodzi, że, że podejmujesz taką decyzję, co jest ważniejsze, życie ludzkie czy, czy, czy spuścizna świata, coś takiego. Ale są też mniejsze wybory moralne, czy na przykład, nie co robisz dla dobra nauki, czy, czy, czy jesteś w stanie na przykład wybaczyć, nie wiem, doktorowi Frankensteinowi no, stworzenie potwora w imię, w imię dobra nauki. No. Ja grałem właśnie przede wszystkim wojownikiem, ale ta, to jest tak, że masz jakby dwa, dwa zestawy broni, które przyłączasz sobie płynnie w walce. Aczkolwiek jeszcze dodatkowo możesz wejść w każdym momencie do, do interfejsu i jak jesteś w inwentarzu, przepraszam, w ekwipunku, to możesz sobie po prostu nagle, w każdym momencie przejść. Jakby nie ma czegoś takiego, że jak jesteś w konflikcie, czy jesteś zaangażowany w walce, to już nie możesz na przykład wejść do, do ekwipunku i dodatkowej sobie broni zmienić. Więc było tak, że i, i biegałem z bronią i starczą. Później jak miałem dwa takie potężne mecze, miecze, to się bawiłem nimi. Najrzadziej biegając z podwójnym, z dwuręcznym mieczem, bo wydawało mi się, że to mnie ogranicza, bardzo często, szczególnie kiedy masz e, dużą liczbę tych, tych, tych przeciwników, nie? używasz magii, bo magia po prostu e, ma kilka takich czarów obszarowych, jakieś burze śnieżne, jakieś kolumny lodu, e, jakieś podpalenie miotacz ognia niemal z, z rąk, które pozwalają ci, więc, więc ta gra premiuje właśnie to, żebyś się tą walką bawił Czyli na zasadzie tego, tego płynnego zmieniania. Na, na jednym etapie, bo ja normalnie ani broni palnej, ani łuków właściwie nie stosowałem, wziąłem sobie ten muszkiet, bo to jest tak, że przez całą grę możesz właśnie ulepszać ten sprzęt. Podobnie jak w Dark Souls, nie? Że, że, że, że czasami możesz mieć jeden miecz, który ulepszysz cały czas od początku i on ciągle będzie lepszy od tych przedmiotów, które znajdujesz później. Nie? Ale, ale przyjdzie taki moment, że w końcu znajdziesz lepszy miecz na takiej zasadzie, że ci się będzie bardziej podobał, bo ma te dodatkowe jakieś inne statystyki, czy jakieś nie wiem, czy może zamraża, czy obezwładnia, czy, coś, czy nakłada truciznę, który będziesz sobie, którymi będziesz się chciał bawić, nie? Ale też jest tak, że przez całą grę znajdujesz kilka jakichś tam gwiezdnych metali, ale nie możesz znaleźć kowala, czy tam jakiegoś rzemieślnika, który potrafi to robić. W pewnym momencie... Znajdujesz takiego i dostajesz taką bardzo potężną broń. To też może dodatkowo jeszcze ulepszyć. I na koniec bawiłem się po prostu takim muszkietem. Nie wiem, jak on się nazywał ten, ten muszkiet do, dokładnie, bo, um, one, bo one mają jakieś takie dziwne nazwy, no nie? E, z, bo mogą mieć nazwę własną, jeśli to jest unikalny, przedmiot, nie wiem, no, tam Duma, y, karoca, nie, jako pistolet, ale możesz mieć po prostu tak, coś rodzaju takiego muszkietu broń palnej i bawiłem się takiego snajpera. I y, kiedy przycelowujesz i przytrzymujesz, nie? Kiedy, masz, kiedy przytrzymujesz na przykład y, dłużej przycisk ataku, nie? trigger, no to postać wykonuje mocniejszy cios. To nie jest tak, że masz dwa przyciski do ataku, tylko po prostu jest tak, że normalnie uderzasz, ale jak przytrzymasz mocniej, to on jakby się na, nabiera mocy i możesz uderzyć. W przypadku broni palnej czy łuków to jest tak, że przycelowujesz i wtedy odsłania ci się taki słabszy punkt i on zabiera od razu automatycznie ładuje krytyczne obrażenia. Ja z tym muszkietem na początku takich dwóch potężnych przeciwników, po prostu sobie atakowałem z daleka, gdzieś się chowałem, biegałem za jakąś kolumną i, i tyle, nie? Więc naprawdę to nie jest poziom trudności Souls, gdzie podchodzisz i, i y, walczysz jeden na jednego praktycznie z każdym bosem. Tutaj jest tak, że y, miejscami to nawet przypomina y, MMORPG takie gry, gdzie masz mnóstwo tych mobków. Y, Twoje moce mają jakieś cooldowny, więc nie, nie, nie wykorzystujesz ich cały czas, nie, więc są jakieś ograniczenia, ale ze względu na sytuację po prostu reagujesz i wtedy decydujesz się, czy bardziej chcesz mieć e, iść w magię, czy bardziej chcesz właśnie walczyć e, wręcz e, no i, i tyle. nie no. powiem ci, że, że ta, ta swoboda tej walki no, nie sprawia, że, że chce ci się po prostu e, no, te, te mobki okładać. Ja dopiero pod koniec gry, naprawdę pod koniec gry po jakichś takich 50 godzinach, miałem już takie znużenie, bo to już była taka końcówka, że już wiedziałem, że dochodzę do tych, do tych ostatnich lokacji, nie? że tam już, że jak już przebrnę przez ten ostatni etap, przez, przez tych, to już dochodzę. I też mogłem ich omijać, tak sobie tak sobie myślałem, ale znowu wiesz, jak widziałem jakiś, jakiś ogór w jakiejś troli, to sobie mówię, no nie no, no nie no, muszę, muszę muszę. I, i, i, I bawiłem się no nie walkę. Ale tak jak mówię, na pewnym etapie możesz już sobie pozwolić na, na, na, na omijanie tego, ale jak ta walka jednak stanowi taki główny element tej gry, to, to czasami cię to jakby prowokuje, no nie? Że, że chcesz no nie? I coś, tam, coś tam robić. Więc Tak kończąc, to ja, ja powiem tak. Gra jest w Game Passie. I to jest Game Pass i pecetowy, i w chmurze, i chyba jest, no i na pewno jest na Xboxie. Więc to nie jest tak, że czy, czy moja, czy moja opinia o tym, że ta gra jest taka czy, czy inna ma kogoś przekonać lub kogoś zniechęcić. Ja myślę, że y, tutaj nie trzeba y, głosować aż tak portfełem. Po prostu spróbujcie, y, zobaczcie, czy wam się spodoba i tyle, nie? Ja, ja nie chcę brać odpowiedzialności, że kogoś namawiam do, do tej gry, ale ja mogę powiedzieć, że z, y, zgadzam się niemal nawet z tymi krytycznymi opiniami niemal z wszystkimi. Nie zawsze z, z poziomem, jaki one są wyrażone, ale też uważam, że, że ta gra ma w sobie kilka takich elementów, które sprawiają, że autentycznie y, ona może się podobać i y, y, y, y, y, y, przede wszystkim jest to ta eksploracja, o której wspominaliśmy już wielokrotnie. Są to te momenty związane y, z, z tymi towarzyszami. Niemniej Uważam, że tych towarzyszy albo mogłoby być więcej, albo mogu, mogłoby być więcej takich questów wielopoziomowych z nimi związanych, bo właściwie to mogę wspomnieć tylko, znaczy wspomniałem tylko jeden, który jest właściwie tak, że co kraina, to coś tam było, że mieliśmy jakieś miejsce odwiedzić, bo, bo jeden z naszych towarzyszy miał jakąś taką nie, nie, niedokończoną historię nie, z, z tym związanym. Jakąś taką zadrę miał w sercu, którą nosił i chciał ten jakby rozdział swoim w życiu zamknąć albo coś dopełnić i on i, i inne postacie też mają jakieś historie, ale to w żadnym stopniu nie jest, nie jest coś, co byśmy porównali do tego, co na przykład było w, w Mass Efektach I, i tyle. No więc, yy, więc tak, to jest gra, która, która powinna być traktowana jako, jako gra akcji z elementami RPG, a nie RPG takiej czystej, czystej wody i, i, i na pewno. Yy, taka wiedza przed podejściem do tego do, do tytułu i obniżenie oczekiwań, no sprawi, że, że nie rozczarujemy się. Bo, owszem, yy, ja, ja, bym, ja jestem za tym, żeby, żeby gry, jak mogą, to żeby każda wyglądała jak Red Dead Redemption 2. Żeby każda miała taki, taką interakcję ze światem, jak właśnie w tej grze jest. Wiesz, bo ja sobie teraz zacząłem grać właśnie w Red Dead Redemption 2, i tam to brodzenie w błocie, czy, czy chodzenie po śniegu. To, ta, to w jakiś sposób jest nawet ta narracja poprowadzona. To jest, to, jest, to jest poziom niedościgniony, Ale no to Red Dead Redemption jest grom 10 na 10 w tym, tej nomenklaturze recenzenckiej. I nie każda I tak, gra może być ale są, Ale też nie, Red, Red Dead nie jest dla każdego. To w sensie e, ja rozumiem zachwytny tą grą i doceniam całą, całą gamę rzeczy, które tam jest do zrobienia i możliwości. Natomiast niekoniecznie taki sposób prowadzenia fabuły i taka, taka rozrywka jest dla każdego. nie? Ja na przykład się tak średnio bawiłem i, i na przykład bardziej lubię taki mimo, że nie jestem jakimś wielkim fanem GTA 5, chociaż mam, na, mam, mam dwa egzemplarze na PlayStation 3, na 4 sobie kupiłem. To wolę GTA, nie? Tak, chyba. Po prostu tempo tej gry i, i jakiś taki. E... Boże, jestem też graczem, chociaż nie mam TikToka, ale jestem z takiego pokolenia, które woli wiesz, więcej, więcej akcji, chociaż to nie jest prawda, ale Red Dead mnie znudził. No, nie, nie skończyłem go nigdy, e... przez to, że U, taki właśnie trochę przyładowany mechanikami, trochę za dużo tego było I, i, i gdzieś tam po powrocie zacząłem się już na przykład gubić. Także to, to każda gra jest dla kogoś innego, nie? Jak ktoś tak. na przykład bardzo lubi CRPG, a ktoś inny robi japońskie RPG, nie? No to też, i to jest przepaść, nie? Bo, bo w wiesz, w jednym, w, jednej, w jednym gatunku, no nie? Ktoś ma te elementy, w drugim gatunku ma ktoś elementy i jakby teraz je zestawić, no to wiesz co jest tak naprawdę, co stanowi o tym, o tym RPG, no nie? Czy to wcielanie się w rolę, czy, w, czy to, że jest świat przebogaty, czy to, że mamy jakiś wpływ na ten świat i na tę historię, czy jesteśmy właśnie tym wybrańcem, który ma uratować świat, no, nie? no, bo, no bo tu jesteśmy takim wybrańcem, i, y, który ma uratować świat. I jakby ten klasyczny trop jest, nie, W tej grze. Y, aczkolwiek y, ja uważam, że y, w dobrzej grę fabularnej, no przede wszystkim jest, jest istotna historia i te postacie. I tu mhm. akurat moim zdaniem w Avout, e, tutaj naj, najmniej to, to wychodzi. To jest taki najsłabszy element moim zdaniem, bo wiadomo, że, że świat może być ciekawy dla kogoś, kto jest fanem tych, tych, te, te, te, te, tego uniwersum pilarzowego. Dla niego te smaczki, te, te, te, w, te wszystkie znajdźki, które są pełne tekstów, e, one uzupełnią ten lore o, o taką wiedzę, która teraz sprawi, że, że, że jeszcze bardziej się będą fascynować tym światem. Ale ja zawsze powtarzam, że dobra gra tak naprawdę powinna ci opowiadać tę historię poprzez właśnie ten gameplay, a nie przez czytanie znajdziek. Że, że znajdźki owszem są potrzebne, ale nawet nie te dialogi, które się prowadzi, tylko to, co też robimy. że To się powinno tak przypadać. Dlatego ja uważam, że najlepszą grą taką e, wszechczasów, jak tak zawsze sobie myślę, to nie wiem, czy jest właśnie nie GTA V, bo tam ta historia jest tak fantastycznie e, pokazana, a jednocześnie, tak sobie uświadomiłem to, co powiedziałeś, że jeśli coś się znudzi, to przełączasz się na tą inną postać, Albo ewentualnie gracie przełącza, na przykład, nie, czy raz grasz Trevorem, raz grasz Michaelem, nie, raz grasz Franklinem i to cały czas sprawia, że te historie są trochę inne, uzupełnia się, a też przede wszystkim jest genialnie napisane. To jest, to jest, to jest siła gier Rockstara. I dlatego mm -hmm. ja nie potrzebuję GTA Online, które jest fenomenalne, bo, bo, bo sprawia, że po prostu Rockstar nie musi nic więcej robić, ale dobrze, że robi to GTA 6, nie? To, to, a nie musieliby, nie wiesz o co chodzi, I, bo, bo przecież zarabiają takie krocie na GTA Online. Bo mnie ten aspekt nie interesuje, biegania po tym świecie, robienia tych, tych e napadów, jakiejś tam ekalibrystyki, e latania samolotami, skakania itd., ja zawsze chłonąłem ten świat, tę historię, ale też dobrze się bawiono, bo, bo, bo jednak ten gameplay stał na wysokim poziomie. No tutaj, tutaj nie uświadczysz bogatej historii na poziomie, nie wiem, pieśni lodu i ognia. Nie ma takich intrygujących postaci. Raczej to jest rozczarowujące. Jedynie, co właśnie w tej grze jakby wybija się na plus, to są właśnie no to, to, jak ona wygląda ta eksploracja, te, te, te miejsca, które odwiedzamy i, no i walka, nie? Mhm. A ta walka, no, to mógłbym też spędzić jeszcze, pewnie dodatkowe pół godziny, ale nie chcę, jeszcze wchodzić w jakieś niuanse tego wszystkiego, ale ona nie jest aż tak skomplikowana, bo ona nie, nie wymaga od Ciebie, żebyś, nie wiem, ją tak masterował, jak we, w grach typu Souls, nie? Jak w jakiś, nie? Nie musisz umieć tak parować, jak w Sekiro. To jest, to jest coś, co właśnie może się spodobać osobom, które nie szukają jakichś wyzwań. To nie będzie gra dla kogoś, kto chce być, kto chce podchodzić do bossa 40 razy i kiedy za tym 40 razem go pokona, to przeżyje katharsis. Tutaj tego nie, nie, nie doświadczysz. Tu, tu masz po prostu taką grę, którą możesz nazwać taką nawet grom zen. Bo jeśli ci tam poziom trudności nie odpowiada, możesz sobie go obniżyć, nie? ale chodzi mi o to, że po prostu wchodzisz sobie po świecie, oglądasz ładne widoki, zwiedzasz ciekawe miejsca, eksplorujesz interesujące lokacje, podziemia i tak dalej, znaczy tak no, interesujące na zasadzie tego, jak, jak one są pou, poukładane, bo to też nie jest tak, że wchodzisz i tam, no nie wiem, kopalnia jak wśród ziemi i tam po prostu wow, nie? Tylko, tylko naprawdę y, trzeba ten, tam, tą poprzeczkę, nie czy obniżyć ten, ten, ten, ten poziom i, i wtedy będzie OK. I tu z ręką na sercu to nie jest tak, że ja czułem się w jakimś obowiązku, że muszę tę grę przejść, bo muszę o niej opowiedzieć się i w odcinku, bo gdyby tak było, że jakby obowiązek jakiś we mnie był, że ja muszę o tej grze opowiedzieć, to ja po prostu zrobił to tak po 10-20 godzinach, bo tak wiele osób zrobiło, że pograło te, te 10 godzin i nagrało filmiki bardzo ciekawe, różne, nagrało różne opinie, ale te osoby naprawdę, jak słowo daję, osoby, które tę grę przeszły, one mają bardzo podobne doświadczenie i ja bałem się pewnych na przykład rzeczy, wiesz, na przykład oglądań niektórych filmików, bo bałem się, że one na mnie wpłyną na moją opinię. Widziałem też niektóre i widziałem, że ok, ja już nie mogę powiedzieć, że ta gaja jest jak cookie clicker, bo ktoś wcześniej tego sformowania użył, nie? Bo i, i, i, i, I to jest to, nie? To, jest, to sprawia, że, że, że bardzo ciężko jest mówić o tej grze, bo automatycznie ustawiasz się w jakiejś grupie, w tej spolaryzowanej grupie, bo albo jesteś w kieszeni kogoś, albo, albo nie wiem, jesteś hejterem, albo jesteś taki tak. Ja myślę, że y, musi wrócić ta, y, nie wiem, co musiałoby się wydać, musiała być jakaś YouTube-okalipsa, która by y, ukróciła te wszystkie algorytmy związane z, z, tą, z tymi emocjami, żeby przestało się opłacać robić takie rzeczy, które, które automatycznie nakręcają te emocje. Bo tak jak mówię, są, są sprawy, w których faktycznie jakaś taka wyważona dyskusja jest potrzebna, ale są rzeczy, które absolutnie no, są, to tak królik z kapelusza, no nie wiem, no wyciągane i, i ten, więc e tak jak mówię, jeśli macie Game pass, jeśli macie dobry komputer, e sprawdźcie. Jeśli ta gra e was nie zachwyca i boicie się po prostu tych opinii, nie kupujcie jej, po prostu poczekajcie, jak będzie w jakiejś promocji, ewentualnie na 100% za jakiś czas wyjdzie na, na PlayStation 5, bo jestem prawie tego pewny i, i być może ona też zyska, jak na przykład Indiana Jones niedługo zyska drugie życie i, i e, wtedy jakby te, te opinie będą już spokojniejsze. Być może wiele rzeczy zostanie poprawionych, tak jak powiedziałeś. Może będzie jak Cyberpunk 2077 poprawiana cały czas, łatana i te rzeczy, które usunęli, być może jak romanse, one wrócą. Tylko uważam, że żeby były ciekawe romanse, to musiało być więcej takich postaci pobocznych, z których z którymi chciałbyś to e, zrobić, w ten sposób powiem. Tak, i, to, i, to, i, i też te, te, ten, ten romans to nie jest. Myślę, że tam tego, wiesz, że... Jest wiele, wiele osób, które na przykład tego niedźwiedzia z grzybami na sobie by chciały tam. Tak, to bardzo duże dobre... z tego, co <laughs> słyszałem. to dokładnie. To no się powiedzieć, że wspominał o Balduro, Tak. No. Więc, więc, więc, więc ja. ja przepraszam, że przepraszam, że czasu. sztulec z rybicą. Yy, Spoko. Ale no widać, że to było to ważne dla ciebie. Znaczy, wiesz co? A też mnie też się też... bardzo miło słuchało tego. W głowie sobie grałem. Ja chciałem w grę. tylko podkreślić, że, że, że, że, że, prawdopodobnie już nie będzie okazji. Może do podsum podsumowania roku i się znajdzie się na jakimś miejscu, żeby wrócić Dawal, bo ja w, w tym momencie y, jeszcze na chwilę wróciłem do Awałta, żeby sobie coś pewne posprawić, żeby sobie przy, przed nagraniem też przede wszystkim y, przypomnieć, bo naprawdę, kiedy grasz 50 godzin w jakąś grę, tak, i, i, i raczej, znaczy pewne rzeczy, okej, okay, tam cisnąłem, nie? Ale naprawdę możesz zapomnieć, co było na początku, wiesz, możesz zapomnieć, że przecież ta gra miała naprawdę fajne o, otwarcie, no, nie na zasadzie takiej, że, że no, y, przepięknie wyrenderowane intro, ale takie Krótkie, pokazujące właśnie, jak działa ta senna zaraza. I ono jest przepiękne. Później ani na chwilę nie pojawia się to te, tej jakości. Intro. Nawet to intro końcowe jest też złożone z takich slajdów, które wynikają z Twoich wyborów e, przez całą grę. Czyli też takie obsydianowo falautowe że, że, że to, to, to, to podsumowanie takie tej, tej Twojej historii. To, że te postacie no nie są animowane, jeśli chodzi o te, te scenki przewnikowe, drętwo, nie, że nie ma tego. Możliwości. Wiesz, no, no nie wiem, no, ale to już, to już znowu bym otworzył pewnie kolejną godzinę dyskusji, ale na, na, tym, na tym etapie myślę, że jeszcze no może na chwilę, na dwie wrócę do out ale raczej w, w, w podcaście już do podsumowania, czy do, do następnego roku. Czy za 11 no, miesięcy. Tak, za 11 miesięcy. No i wybacz Rafale, że tyle czasu jem, ale chętnie bardzo posłucham w co, w co ty ostatnio grałeś i, i co ty miałeś ciekawego? Być może też jakiś taki tytuł, który w jakichś kręgach wzbudza też emocje ogromne. Nie wiem, ale możesz sobie wybrać, czy chcesz, żebym najpierw mówił o grze chińskiej, czy najpierw chcesz, żebym mówił o grze japońskiej. E, intrygujący wybór i niech to będzie chińskie, bo mi się wydaje, że aczkolwiek chińczycy ogromny na ja już już Mhm. Ja zapowiadałem ci już w grudniu, że ma, możemy o niej pogadać ale tak wyszło, że się nie, nie, nie zgadaliśmy e, i w styczniu też nie a grę zacząłem grać w grudniu przerwałem i, i skończyłem ją właśnie ostatnio trafiłem miesiąc temu do e, plusa, jest to gra chińskiego dewelopera indie, indie dewelopera Thinking Stars, oni są z Beijing no, Beijing ale mhm. no eee... możemy mówić Pekin bo jesteśmy starej daty Dobrze. E, więc e, wydaw wydawcą jest Lightning Games, które wydało do tej pory nie wiem, ze trzy inne pozycje jakąś karciankę jakieś tower defense, także to są rzeczywiście mniejsze gry i to jest taki, taka gra z pogranicza pojedynczego i podwójnego A mhm. e, Anno Mutationem z M na końcu, czyli nie Anno Mutation tylko tam jest jeszcze M i jest to bardzo ciekawie wyglądająca mm, gra, bo to jest pixel art w pełnym 3D, gdy podczas walki przechodzimy wrzut z boku i możemy się poruszać tylko prawo-lewo no i skoki i ewentualnie w dół natomiast y, przy eksploracji mamy też y, górę i dół chodzimy sobie w takim trójwymiarze i, i, i to, jest, to jest ciekawie to wygląda, bo to jest pixel art, który jest zrobiony naprawdę fajnie, a sam sam setting to jest cyberpunk. I to taki cyberpunk mocniejszy z jakimś tam światem już mocno zniszczonym, który gdzieś tam sobie na obrzeżach wielkich metropolii funkcjonuje i, i wcielamy się w Annę, która jest hmm, hmm, jest jedną z czworga rodzeństwa, które prowadzi sobie bar, ona jest powiedzmy takim no wolnym strzelcem, czymś takim w rodzaju detektywa, trochę mm, dziewczyną do wynajęcia, żeby jakąś y, sprawę załatwiła siłowo, albo trochę inaczej. I jest to właściwie ciężko tutaj mówić o fabule nie zdradzając niczego, bo to jest cyberpunk i ma tam bardzo wiele tropów cyberpunkowych czyli gdzieś tam musimy się udać, coś znaleźć coś, to jest jakiś gang a to kogoś tam oni zabijają i na drugim planie mamy historię jej brata, który, bo Anna jest, no, cierpi na jakąś chorobę i jej brat się gdzieś tam udaje i znaleźć lekarstwo na tę chorobę a mamy też przerywniki z jakąś taką organizacją, która hmm, e, która nazywa się konsorcjum i która ma jakieś takie dziwne, niecne plany, ale też robi różne dziwne rzeczy i, i ten cyberpunk w pewnym momencie przechodzi w jakieś naprawdę ciężkie science fiction z równoległymi wymiarami, z e, supermocami i, i, i dzieje się naprawdę dużo. E, oprócz tego, że mamy ten główny wątek, gdzie tam się udajemy do kolejnych tam powiedzmy lokacji i przechodzimy przez e, e, kolejne poziomy walki, eksploracji to e, też mamy takie mniejsze questy poboczne, które dzieją się w, w mieście i to są najczęściej takie e, bardzo proste e, do rozwiązania ale też trochę trzeba pogłówkować Rzeczy, które są na marginesie, one rozbudowują bardzo świat, bo ten świat jest naprawdę bardzo mocno napompowany informacjami. Widać, że tutaj twórcy chcieli bardzo dużo wrzucić. To jest tak, że mamy masę logów, masę różnego rodzaju książek, jakichś takich maili, mm, i, i, i tego jest bardzo dużo, nie? tam jest jakaś choroba, e, jakieś, jakieś e, mutanty, jakieś całe cywilizacje żyjące gdzieś w ściekach, e, także tego się tam nawaliło e, do tej gry i, i to jest moim zdaniem trochę, m, trochę minus, że e, chciano pokazać za dużo, nie miał nie, miał też, nie mieli też funduszy, żeby to pokazać, więc y, przydzieramy się przez dziesiątki naprawdę stron czytania y, historii. Y, akurat fajne jest to, że historia Anny, ta taka takie korowa, jej, jej wątek, jej wspomnienia są pokazane na przykład w scenkach i wiemy, że na pewno ta, to całe rodzeństwo to jest całkiem spoko zgrane i fajne i, i, i, i e, mhm. I rozumiemy motywację jej brata. Ona ma też, to jest ciekawe, że to jest mimo, że chińska gra to ona ma love interest i to jest kobieta. W sensie um, mamy tutaj romans dwóch dziewczyn i ona jest powiedzmy jej taką, e, widzimy tą, tą jej dziewczynę tylko w... E, jako głos, który gdzieś tam w słuchawce mówi i ona się pojawia jako hologram, ale, ale z kontekstu, ale też dosyć mocno widać w wielu momentach, że ta jej dziewczyna to jest rzeczywiście nie koleżanka, nie partnerka, nie, nie dobra koleżanka z pracy, ale, ale love interest. Ta fabuła prowadzi nas naprawdę w taki... Mm, dosyć, wiesz, oczywisty sposób, czyli tam mamy fabrykę z jakimś zielonym glutem i, i jakimiś zombiakami, żeby później jeszcze gdzieś tam zejść do kanałów i rzeczywiście pojawia się nam cała osobna cywilizacja, która gdzieś tam żyje i to są jacyś w ogóle weterani wojenni i, i, i, i, i tak sobie myślisz, że spogo to wszystko to jest bardzo takie cyberpunkowo science fiction, ale oni pod mają to swoje podejście, Chińczycy jakoś takie inaczej to przetwarzają i wychodzi z tego naprawdę dosyć ciekawy e, obraz, który zupełnie inaczej wygląda ten Cyberpunk w ich wydaniu niż e, Cyberpunk e, od CD Projekt Red. Mhm. Ale powiem Ci, ja... że przepraszam, że Ci teraz wejdę w słowo, ale kurczę na zwiastunach, no niektóre są wycinkami różnych elementów gameplayu, to wygląda fenomenalnie, że to no wygląda super. właśnie, bo, właśnie ten, bo... ta, ta złożoność tych, tych, e, tych rodzajów rozgrywki, nie? czy to jakieś elementy platformowe, czy właśnie jakieś tak. eksploracja, czy jakieś minigierki, mini ale to wszystko w tych takich purpurach, fioletach, tych cyberbankowych barwach. S, w tle to miasto i będziecie, że jak oglądam teraz na mniejszym filmiku, to będziecie, że niektóre rzeczy wyglądają lepiej niż <śmiech> nie w tym cyberbanku CD Projektu, ale oczywiście no, w takiej skali mniejszej, nie? Że po prostu nicami coś jeszcze robi wrażenie. Trzeba się, trzeba się umówić. No to jest, to jest pixel art, on jest stylizowany, on, nasza bohaterka jest taka mangowa i ma te proporcje takie mangowe, czyli duża, znaczy głowa jest trochę większa i wielkie burza, burza włosów, bardzo mocne wcięcie w talii, gdzieś tam te długie, długie nogi i, i to, to widać, że to jest bardzo mocno stylizowane właśnie na japońską, na azjatycką kreskę. I jej postać, no już te inne postaci takie tam w tle, one wyglądają bardziej tak neutralnie, natomiast ona jest mocno tak właśnie wystylizowana na, na taką bohaterkę z anime, nie? tam mangi i mm, walka wygląda w ten sposób, że jak ja powiedziałem, ona przechodzi w, w rzut z boku, yy, mamy to typowy side-scrolling i są takie plansze właśnie, gdzie się korzystamy z Naszych umiejętności, właśnie tylko w tych dwóch kierunkach nie biegamy sobie swobodnie, ale poruszamy się tylko w tych ty, prawo-lewo, góra-dół. I walka to jest tak, albo mamy jedną katanę, albo mamy dwa miecze, które możemy ewentualnie później w rozwoju drzewka połączyć w takie podwójne ostrze, jak, jak nie wiem, miał. A dar mało, nie? No właśnie o tym e, się. Albo, albo mamy też e, jeden wielki, konkretnie duży miecz, który zadaje potężne obrażenia też osłonom e, konkretnie przeciwnika. Do tego mamy pistolet, którym możemy sobie strzelać do latających przeciwników, bo to jest e, raczej bardzo niewielka mm, niewielkie obrażenia są, da, daje, ale potrafi te, tego latającego drona gdzieś tam ustrzelić e, po dwóch, trzech strzałach i do tego się dochodzi rakietnica, która wystrzeliwuje pociski namierzane i taki konkretny promień energetyczny. Te bronie możemy kupować, możemy też je tworzyć, bo jest taki dosyć ciekawy crafting, nie jest to rozbudowane, tych broni naprawdę z każdego rodzaju może będzie z sześć albo z pięć, to nie jest jakieś szalone ilość tego, że, że możemy sobie rzągować, ale możemy do każdej broni wrzucić trzy albo dwa chipy, które zmieniają nam e, rodzaj obrażeń. Mogą być e, jakieś tam dodatkowe do obrażenia od ognia, obrażenia od lodu lub obrażenia od prądu. Mamy też e, możliwość tam ustawienia, że nasze miecze bardziej e, są, penetrują na przykład, albo zadają blant obrażenia, no to w zależności od, od tego, co sobie tam wsadzimy i zmodyfikujemy tą broń. Mm, I za punkty doświadczenia, takie, bo są dwa rodzaje punktów doświadczenia, jest czerwone i niebieskie drzewko. Niebieskie drzewko to jest takie typowo punkty doświadczenia. Waluta, która służy do wydawania na, na dodatkowe ciosy, na polepszenie umiejętności. Mamy też taką taką moc swoją, która się nam w pewnym momencie w trakcie gry E, objawia i, i możemy wydłużyć jej możliwość i korzystania z niej. E, możemy też walczyć bez broni. Jest taka możliwość, że dodatkowo jakieś takie ataki, ataki nogami dochodzą. E, Zdawanie takiego krytycznego obrażenia, kiedy zestagerowany jest przeciwnik, i wtedy możemy mu zadać konkretnie fajnie zanimowany cios w zależności od broni to może zadawać więcej obrażeń ale są też takie czerwone punkty doświadczenia za pokonywanie konkretnych przeciwników fabularnych i one dają nam możliwość tam zwiększenia HP, zwiększenia yy, ekwipunku na przykład albo zwiększenia yy, yy, chyba o obrony, tam jest pięć hmm. tych, tych różnych y, współczynników też coś w rodzaju szczęścia że więcej śmieci wypada z przeciwników które mi, możemy mielić na walutę albo możemy rozkładać na inne przedmioty jest taki prosty crafting, który pozwala nam robić w locie jakieś tam apteczki granaty y, i ta broń miotana też się przydaje, bo to są albo granaty takie energetyczne, które po po pomagają w walce z y, y, jakimiś mechami dronami, albo takie właśnie zwykłe obrażenia zadające granaty, które się przydają na wszelkiego rodzaju mutanty i przeciwników ludzkich. Jest minigierka z hakowaniem, która jest dosyć ciekawa i która polega na dopasowywaniu trzech pierścieni, przez które ma przejść, powiedzmy tam coś w rodzaju klucza i każdy się obraca, na przykład jak ten ostatni pierścień się obraca, to się też obraca pierwszy i trzeba to w odpowiedniej kombinacji obrócić. Um, mamy minigierkę z serwowaniem drinków bo tak jak powiedziałem jej rodzina ma bar i akurat jeden bar są dwa bary w tym, w tym barze i jeden bar jest pusty i możemy sobie wejść i mieszać drinki jest typowy automat z pągiem ale mm, też to nie jest, to jest niby nazywane RPG ale to też jest gra akcji z, hmm. z elementami metroidvani czyli takiego odkrywania pomieszczeń że gdzieś tam trzeba bo dostajemy i podwójne skoki i odbijanie się od powierzchni w pewnym momencie i, i też możemy wejść w takie lokacje, gdzie, gdzie wcześniej się nie dało. Chyba tylko jedna lokacja, taki kontenerowiec jest jedyną, do której nie możemy wrócić, a tak to możemy sobie wracać właściwie do, do, do momentu tego punktu of no return, gdzie już tam kończy się tak. gra to możemy sobie wracać do każdej lokacji i ekspić i odkrywać różne pomieszczenia jakieś dodatkowe rzeczy które e, jest trochę tak, takich znajdziek potrzebnych pod platynę, trzeba na przykład plakaty filmowe odkryć i one są świetne bo to są e, fajne odwołania do naszej popkultury ale takie z mrugnięciem okiem i, i, e, i też pasujące do, do lore tamtego świata e, te dodatkowe Dodatkowe questy, które jest tam kilka chyba 12 albo 13 tych questów jest takich większych, które one się tam trochę trwają, więc one też trochę. pozwalają innych mechanik użyć. Mamy też zmianę stroju. Także gra jest bardzo przyjemnym około 20 godzinnym doświadczeniem, może być krótszym. Ja, ja, ja myślę, że skończyłem poniżej 20, aczkolwiek yy, dosyć dużo czytałem i próbowałem też przez te wszystkie rzeczy przebrnąć. I w, w, wydaje mi się, że minusem takim największym tej gry yy, jest, jest ewentualnie mało lokacji, które pozwalają nam mało zróżnicowanych lokacji. Jest ich kilka, one są dosyć rozbudowane, ale nie robią takiego wrażenia jakiegoś takiego bardzo dużego, bo to są zazwyczaj jakieś podziemia, jakieś bunkry, jakieś takie miejsca, które nie ma, nie ma efektu tak jak to miasto robi, po którym sobie tam swobodnie poruszamy i rozwiązujemy ewentualnie te dodatkowe takie mini prace, a, ale nie walczymy znowu. Mhm. E, rozczarowująca jest arena, bo jak w każdej grze jest arena, na której możemy sobie powalczyć i ta jest bardzo krótka i bardzo prosta i, i byłem rozczarowany, że to już koniec i więcej przeciwników nie ma, ale gra na pewno nadrabia wizualiami i bardzo fajną muzyką, e, która jest e, dosyć... Mhm może nie jest szalenie zapadająca w pamięć, ale dosyć dobrze wpasowuje się w to, co, co widzimy na ekranie, to jest taka fajna elektronika i, i, i pasuje, nie? Także tak. ta gra jest bardzo przeładowana i to jest jej minus, że nie potrafili za bardzo powiedzieć historii tego świata, ale to samo ma cyberpunk, dziesiątki jakichś różnego rodzaju pendrive'ów znajdujesz z historyjkami których się nie chce czytać, e, które tak. nic nie wnoszą, które opowiadają jasne historie tego konkretnego miejsca, tej konkretnej tej bazy e, cyberpsycholii, ale czy, czy, czy to jest potrzebne, czy to musiało być? E, no, niekoniecznie no, no ale, ale jest, nie. Tutaj. Tylko jestem ten, fanem tutaj... w ogóle, jeśli chodzi o, że, że ten że mhm. ekspozycji bo ja kiedyś mówiłem, że teraz to wszyscy są tak wyczuleni, jak jest jakaś ekspozycja zbyt irytująca, nie? ale my się przez tą ekspozycję w danych czasach dużo uczyliśmy i na przykład ja jestem fanem y, takich elementów y, i to w każdym czy filmie, czy serialu jest tak, że, że pojawia się jakaś postać, która coś powie tylko po to, żeby druga osoba mogła to w jakoś fabularnie wprowadzić, wyjaśnić widzowi tak naprawdę, co jest grane. I dlatego mhm. właśnie uważam, że w, w dobrych grach, właśnie na przykład w dobrych grach RPG, to, to to miejsce i nawet takie krótkie dialogi, wymiana i to, co widzisz, powinny jakby stanowić kwintesencję tego, co, co, co ty wiesz o tym miejscu, no nie że to powinno być wystarczające. A jak już owszem, ktoś by chciał, nie wiem, być specjalizować się, doktoryzować się w, w loż jakiegoś świata, to tak, to no niech ma tą literaturę, bo y, to już w Skyrimie było, że tam po prostu oni, oni zostawali tam jakiegoś, nie wiem, kręciołka na punkcie tych, tych wszystkich znajdów, tam całe książki były, które można było przeczytać. Ja Aczkolwiek czas... te książki, y, to wiesz, to jest rzecz, która tam trwa i trwa i to są całe historie, które one rzeczywiście mają uzasadnienie, bo to są historie tego świata, które się, które się ciągną przez pięć gier, nie? Tak. E, I teraz jeszcze jest ten online, więc pewnie tam jeszcze tego więcej jest. No. Natomiast w takiej grze, która jest one and done, to, która może niekoniecznie będzie miała kontynuację, to e, budowanie tego świata można by było przez jakieś krótkie dialogi e, opowiedzieć. A tutaj mamy na przykład, jesteśmy w bazie tego konsorcjum i, i czytamy o tych wszystkich eksperymentach y, i to jest męczące. W sensie y, no, to, to nie wnosi nic do fabuły, oprócz tego, że no, wiemy, że tam akurat nad czymś pracowali, nie? Gra zajmuje, nie wiem, około 10 giga, i jest naprawdę bardzo. Grać na PlayStation, nie, prawda? Na, na tak, na PlayStation. tak, tak, tak. Ja ją kupiłem akurat w grudniu e, z polecenia koleżanki z Twittera i. i e, e, tylko, że właśnie wtedy to było to nadganianie tych. Bo gra jest z 2022 roku, 2022 tak chyba. I. E, e, E, i, wiesz, było nadganianie tych, tych zeszłorocznych tak. e, gier, więc ja ją zostawiłem, większą część przechodziłem teraz w, w, w lutym i, i uważam, że Um, warto, warto, szczególnie, że teraz dla osób, które mają plusa, ona jest e, do ogrania, warto ją sprawdzić, jest, jest naprawdę no. fajna. No bo ona jest też muszę na pc i wyszła też na Switcha co jest ciekawe. Ta switch, tak, tak, jest że na switch że mhm. Switch ma bardzo fajną edycję, bo to jakaś kompletna edycja, nie wiem co ona zawiera, ale jak zacząłem sobie e, szukać, dodawać do koszyków, <laughs> bo chyba w ogóle. Czyli znaczy, no, no, no, na Xboxie ona też ta jest, ta gra, ona jest na wszystko. O, o, no to muszę sprawdzić, może na, na, na tym, bo też yy, klikając przeglądając to nie wiem czy widziałeś grę Neon Blood Neon Blood to, to sobie wygooglaj teraz ale generalnie tylko żebyś zobaczył bo chodzi mi o to żebyś zobaczył jak ona wygląda yy, prawdopodobnie nie jest zrobiona przez to samo studio no nie ale jakbyś zobaczył jak wygląda po prostu yy, ale bardzo tylko na podobnie tak jak bardzo z tego podobne. co patrzę to też, e, znaczy tła są bardziej rysowane i postacie są bardziej e, pixelartowe, Ale w takiej estetyce mm -hmm. też cyberpunk, też te neony, też ale taki świat... E... to jest, no nie, nie powiem, że to jest e, to samo, bo jasne, trochę się różni, ale to jest ta estetyka, to jest ten... Tak. E, też to, to takie, że wygląda trochę jak side-scrolling, ale widzę, że też w 3D się porusza postać i widzę jej plecy, także... Jestem, e, tak, tak, tak. Bardzo możliwe, no że mhm. może niekoniecznie Neon Blood jest y grą, która zżyna, ale widzę, że ktoś miał bardzo podobny pomysł i, i, e i widzę, że A. gra zeszło hmm. No właśnie, bo no teraz widzę, jest jakaś limitowana edycja i tak sobie pomyślałem, kurczę, może, może bym... Bo szukam jakby gier na Switcha, żeby, żeby sobie jakby odkurzyć ten konsolkę, bo niedługo wychodzi... E, e, Xenoblade Chronicles X czyli wreszcie obie są, obie, są, hmm, obie są na Unity robione tak w ogóle tak. I, i ten Neon Blood i ja Mutation także e... no i tak sobie pomyślałem, że może muszę podładować trochę baterie przed, przed, bo tam ta gra dopiero w, w marcu, 20 marca i to jest gra, na którą strasznie długo czekałem bo ona wyszła w, tylko na Wii U i ja jakoś nie byłem wielkim fanem Xenoblade Chronicles tych pierwszych, jedynki, dwójki które miały swoje edycje na, na Switcha już bo ta jest y, częścią taką bardziej science fiction, taki, taką space operową. I, I zawsze, jak widziałem jakieś fragmenty, rozgrywki, jakieś filmiki, to mnie to ciągnęło. I mówię, jakbym miał się zapuścić w jakąś taką grę, która mogła być jakimś tam ekwiwalentem Final Fantasy, to chyba właśnie to Zeno Blade Chronicles X. Mhm. I, no i też poluję, ale też ciężko jest znaleźć. Na Switchach chcę znaleźć y, no, grę, którą polecałeś wielokrotnie. 13 Sentinels, Aegis Rim bo, bo mm -hmm. to jest tytuł, który jak patrzę na niego, no to mówię, kurczę, mogę się. myślę, że ale... za Switcha jest bardzo spoko bo tak. to jest jednak mimo wszystko to jest visual novel. tam się porusza postacią i, i te kwestie mówione pojawiają się w dymkach, tego nie ma aż tak dużo a później dochodzi ten element takiej strategii turowej e, gdzie walczysz tymi mechami Natomiast no. to jest Visual Novel. To jest ta, dużo, dużo. Ta bardzo, znaczy tam są normalnie sceny, sceny nieopisywane, tylko je widzisz, gdzie postaci na przykład, nie wiem, strzelają do siebie, albo się ukrywają, albo idą razem na zakupy, to to widzisz, nie? I tak. tylko, że to jest, no, nazwać to czymś innym, no nie wiem, przygodo, no. Przy, grą przygodową, to, to trochę obrazy dla przygodówek, nie? To jest raczej... Mnie bardziej intryguje i... ten element tej historii, o którym opowiadałeś, o podróżach w czasie, no. tak? Że, że to jest coś, co, czego, czego ze świecą szukać w innych grach, żeby to było tak dobrze opowiedziane. Ja nadal uważam, że to jest um, tekst kultury, jeden z, który, jeden z tekstów kultury, który najlepiej podchodzi do podróży w czasie. Najbardziej kompetentnie opowiada tę historię, aczkolwiek to jest, to są też podróże w czasie z twistem. Nie? To nie jest tak, że do końca um, tylko są podróże w czasie. nie? Tam się dzieje dużo więcej rzeczy. Mm, mm. No to świetnie. Ale ja już sobie A... zapisałem <laughs> y, ty, tytuł A... Anon... Anon... Anno? Mutopionem na mutationem. końcu. Tak. tak, tak. Super. A druga gra, ta japońska, Rafale. Co no to. To, takiego? to wiesz, zdarzyło się, że w styczniu w plusie wpadła. Teraz już nie przedostatnia, ale na tamten moment to była przedostatnia Jakuza. Czyli Like a Dragon, Gaiden, The Man oh. Who Erased His Name. Właśnie. Ty jesteś I z tych osób, mógł... które załapały się na pociąg Jakuzy. E, tak, ale to też trzeba wziąć pod uwagę, że, hmm, że, że że ja jestem bardziej fanem jednak mimo wszystko tej historii Kiryu e, i Kazuma jest moim tam jednym z ulubionych bohaterów w ogóle, jeżeli chodzi o elektroniczną rozgrywkę. Jego historia po prostu gdzieś tam rezonuje ze mną przez, przez te wszystkie lata, bo ja zaczynałem jeszcze na PlayStation 2 i, mhm. I wiesz, jesteśmy przy PlayStation 5 i, i gram w kolejne odsłonę z nim, ale wydaje mi się, że to już jest ostatnia historia z nim, bo na etapie szóstki, e, no, no, wiemy, że jest upozorowana jego śmierć, bo on tam był e, w Jakuzie i tam. Historia. Wiesz, to jest mocno skomplikowane, co się dzieje tam przez te wszystkie od 0 do, do szóstki, e, Tego jest 7 części. Teraz jest 8, gdzie Kiryu już po tej swojej rzekomej śmierci pracuje do takiej organizacji, która mm, powiedzmy, że ma mieć oko na Yakuza. To jest rządowa organizacja, taka trochę pararządowa, e, która gdzieś tam... Robi z niego tajnego agenta bardziej niż, niż, e, niż gangstera już. I on pracuje dla nich. To już jest facet po, po, po, po 50, chyba, o ile dobrze liczę. E, I jesteśmy wciągnięci w e, powiedzmy w tą ostatnią ostateczną rozgrywkę, która e, którą możemy znać z Like Dragon, tej. Z tej drugiej części, tej nowej odsłony, gdzie mamy i Ish, chyba, tak? Głównego bohatera. Ja, ja nie jest to jest, to jest gra. Mm, gdzie mamy drużynę i, e, i walkę turową. Ja się mimo że tam kilkadziesiąt, może nie kilkadziesiąt, ale około 20 godzin wtopiłem, w nią to jakoś nie skończyłem, i, i ja znam tylko z tego, co przeczytałem sobie na Wiki, jak tam się rozwija. Więc e, like a dragon. Gaiden dzieje się równolegle, powiedzmy, do tego, co obserwujemy w, w Like Dragon. Nie <śmiech> wiem, czy to jest zrozumiałe o. dla słuchaczy, ale te historie dzieją się równolegle. Tam, e, tam po, po, poznajemy e, historię e, gościa, który był w... znaczy inaczej, Kiryu, Kiryu Kazuma jest, jest w. Był zawsze związany z Jakuzą, drugą taką Jakuzą największą w Japonii, czyli z Tojo Clan. A w, w tym like a Dragon, no to nie, nie Ichiban, o, Ichiban, Ichiban jest głównym bohaterem, i on jest tym drugim takim klanie tym największym, czyli w Omi Alliance tam oczywiście on nie jest bezpośrednio w Omi Alliance, ale w jakiejś tam mniejszej rodzinie, która dla Omi funkcjonuje i... no, w w te gry się dzieją równolegle Gaiden ma typową dla Yakuzy walkę, czyli walkę w czasie rzeczywistym E, gdzie walczymy po prostu z hordami przeciwników, nawalamy ich na ulicach miasta tym razem, to jest e, Osaka dobrze mówię Osaka, tak? Sotenborg so, jest w Osace, ale też e, przez chwilę lądujemy w Yokohamie, czyli w tym mieście w którym Ichiban e, działa, także tam się ich losy może nawet przeplatają, Nie tutaj nie będę zdradzał i, i i działamy dla tej, tej organizacji jest bardzo mocno postawiony tym razem na, bo to nie jest super gra, to nie jest super jakuza, gdybym miał jakoś tam szeregować to ona byłaby jeżeli chodzi o, o samą grę, o samą rozgrywkę to ona byłaby dosyć nisko, w sensie yy, mam takie wrażenie, że po, po... to jest ósma część, gdzie mamy to samo i jeżeli ktoś lubi to lubi, ale ale, mi się wydaje ale... tylko jest tak trudno wejść komuś z zewnątrz w Yakuza, wiesz? Bo ja, y, ja nie jestem fanem Jakuzy dla, y, nie dlatego, że po prostu uważam, że to są słabe gry albo coś takiego, tylko kiedy ty grałeś od y, czasów PlayStation 2, to... Ci, Wtedy ta, ta rozgrywka nie była archaiczna. To nie, nie, nie używało się pewnie takiego określenia, że to jest takie bieda GTA czy coś takiego. Nie, wszystko nie to, było to, że... to było, tak? było? To porównanie. To było zawsze porównanie, że bieda GTA, Aha. że takie małe miasto i w ogóle, ale tutaj to jest w ogóle kids, I że bo... dialogów nie ma czytanych, nie? Bo tam chyba nie ma w ogóle... Nie, nie... Znaczy są... może w późniejszych w częściach już się pojawiają, ale... Zale Zależy, bo są renderowane filmiki i teraz jest tego dużo więcej, gdzie mamy normalnie już całe aktor aktorzy grają i, i są sceny y z motion jeśli są tutaj, wiesz, to są takie już końcówka, to co się dzieje, to jest naprawdę wow. E, ale mm, to zależy, bo są, są takie, gdzie nie mamy czytanych, tylko mamy dymki, e, są takie, mm, za, no to w zależności, jak co ch ch chcą opowiedzieć, no ale zazwyczaj są filmiki takie, dla takich wydarzeń dużych, to są filmiki. Dla takich małych, questów, sub substories, to są po prostu e, krótkie wymiany albo dłuższe wymiany zdań, takie między bohaterami na zasadzie tekstu pojawiającego się w ramce, nie? E, Tam chyba Zero eksperymentowało jeszcze z czymś takim ala. E, statyczny tekst czytany przez aktora był. E, obrazek i tekst, który był czytany przez aktora. Tak mi się ko coś kojarzy, ale, ale to, jest, to jest różnie. To nie jest tak, że, że mm, każda jakuza wygląda tak samo. E, A znaczy ona wyglądałem bardzo podobnie, ale, ale ten sposób powiadania historii jest czasami inny. Wiesz, co. Mm, mhm. Ja wszedłem w to wcześniej i myślę, żebym nie, nie został z jakuzą, dlatego że. Mm, Już ci tłumaczę. Jedynka była swoją tam jakąś tam grom, która po prostu gdzieś tam się pojawiła i, i Natomiast dwójka miała taką okropną mechanikę, że upływ czasu, że trzeba było w tej grze spędzić ileś czasu, żeby jakieś wydarzenie nastąpiło To nie jest tak jak teraz, że biegniesz z punktu A do punktu B i masz to wydarzenie, tylko tam rzeczywiście musiało być ileś tam, nie wiem, 10 minut minąć w czasie rzeczywistym, żeby jakieś wydarzenie nastąpiło i to mnie jakoś tam wtedy, na tamtym etapie, nie byłem takim cierpliwym graczem i mi odrzuciło. No. E, natomiast e, zawsze powtarzam zawsze powtarzam, że jeżeli ktoś chce zacząć w, grać w Jakuzy, to powinien zacząć od e, nie od Kiwami, czyli tej remakeu jedynki chronologicznie tak. e, to jest druga gra tylko od zero która mm, opowiada historię najwcześniejszą z lat 80 przed tym jak Kiryu trafił do więzienia i mamy tam dwóch bohaterów e, Kiryu i oprócz Kiryu jest jeszcze Goro Majima i historia tego jak Majima stracił oko i jak to się stało, że on jest w Jakuzie, i tym jest kim jest e, i to jest w moim odczuciu e, mimo całej miłości tej serii to jest najlepsza jakuza ale to teraz wróćmy do, tego, do tej ósmej części, mamy mm, taką dziewczynę Akame, która i zaleca nam roboty i wykonujemy te w, w sotemborii różnego rodzaju tam zadania, likwidujemy gangi pomagamy ludziom. Typowe, jakuzowe zajęcia, jest trochę minigier, jest kabaret, jakaś tam gierka w ratkowanie. czy kabaret, no to jest, to, to jest po prostu wizyta w host clubie, nie? czy tam w, nie wiem, czy to, to, to chyba dla kobiet jest host klapa, dla mężczyzn jakoś coś inaczej, jest właśnie chyba kabaret. Aha. I, I ja bym tą grę naprawdę tak sobie oceniał, ale bardzo spodobały mi się dwie, mechani znaczy dwie rzeczy. Mechanika e, areny, która bardzo dużo czasu pochłania tutaj i jest zdecydowanie chyba najbardziej rozbudowaną areną w serii. Dobrze pamiętam, bo oprócz tego, że mamy solowe pojedynki z kolejnymi przeciwnikami, to mamy jeszcze drużynę i podczas gry w Osace zbieramy sobie team, pomagając różnego rodzaju tam mopkom i, i NPC-om, których spotykamy i, i ich możemy zatrudnić na arenie do walki, co uważam, że jest bardzo spoko, bo możemy sobie skompletować fajny zespół z fajnych, yy, dawno, dawno widzianych albo dawno niewidzianych. Yy, niedawno widzianych albo dawno niewidzianych kompanów w tak. ten sposób i zbieramy sobie taką fajną drużynę, która, która, z którą walczymy w pojedynkach 10 na 10 i to jest bardzo fajne i można się naprawdę tam dobrze bawić. Eee, super to jest zrobione. A drugie to, to jest ta historia, która ostatnie powiedzmy, ostatnia godzina gry, która, no powiem tak, oprócz tego, że dzieje się niesamowita akcja i, i i ona trwa i trwa, bo jest w ogóle w tej części świetny antagonista. Mamy takiego mało no, popularnego aktora... E, teraz, kurde, gdzieś tu mamy zapisane nazwisko, a nie chcę się teraz szukać tego. W każdym razie, e, antagonista nazywa się Kosei Shishido i jest e, z tego właśnie Omiklan, który... E, no, jest facetem nie do, nie do zdarcia. No. Na, w pewnym momencie jesteśmy sojusznikami, ale generalnie to e, kończymy jako. Z, zaczynamy i kończymy jako przeciwnicy. I jest naprawdę świetnie napisany, świetnie zagrany. Aż, aż byłem zaskoczony, że na tym etapie można jeszcze tak fajną postać wprowadzić, tak e, fajnie umotywowaną. Bo to jest, nie wiem, czy, czy, czy słuchacze i Ty zdajesz zdajemy sobie, zdajemy sobie sprawę, że Jakuza no to już w Japonii, to już ledwo, ledwo zipie, nie? Tam są takie bardzo silne ze strony państwa naciski na te organizacje, że one są naprawdę mocno przeduszane i mm... I fabuła tej części, jak i tej historii Ishina prowadzi do pewnego rodzaju właśnie tam konkluzji tych dwóch wielkich klanów, tych dwóch zwłaszczajnych klanów. I e, to, co się dzieje w ostatniej godzinie i później e, sama końcówka, ten, ten epilog historii Kiryu, no to ja tam uroniłem muze, Naprawdę dawno nie miałem tak, żebym na, na grze sobie tam, wiesz, łzami poleciała, a wiesz, tutaj. Ale oglądam... to też wynikało z tego, że ty znałeś te postacie właśnie z, z, z tych wszystkich no, tych. Znaczy, bo mówisz, może że tak wprowadzono być. na ten. Że, na, że tam wprowadzili kogoś nowego, ale chodzi mi o to, że wiesz, że. Kiriu był osiem, osiem części głównym bohaterem, nie. Mhm. I y, to był facet, który y, był z domu dziecka, z takiego rodzinnego domu dziecka i który y, jak już był miał tam pełnoletni to trafił do Tokio i do Jakuzy, ale cały czas opiekował się domem dziecka, w której, z tego, tym, do, tym rodzinnym domem dziecka. I no wiesz, on teraz y, tak jak wspomniałem, jest upozorowana jego śmierć. No, tak. Ale to co tam się dzieje z nim już wiesz, na samym końcu, jak on powiedzmy y, wracają te, te, te, te dzieciaki które, które tam poznaliśmy na przestrzeni chyba w trzeciej części już pojawiamy, działamy tam z, w tym, wokół tego sierocińca i tam przez kolejne części Kiriu wysyła pieniądze do im, to, to wiesz, to, to ja tam autentycznie miałem w górę w gardle, później jak już ta postać tam, ten facet, który wiesz powalał tygrysy gołymi pięściami, który walczył absolutnie z każdym w Japonii <grym> znaczącym się gościem i on beczy, wiesz, to ja po prostu tam już nie wytrzymałem też, to kurde, uu. ale mhm. dawno nie miałem takich emocji na grze i y y y ostatecznie, wiesz, oceniam ją dobrze, w sensie tam się pojawiają wszyscy, jest Goromajima, wybiany przez wszystkich jednokich, psychol, y jest Taiga Sejima, jest go do Dzima, czyli głowa klanu. No kurczę, absolutnie śmietanka, nie? Naj naj najlepsi, najlepsze postacie tak. z Jakuzy. Oczywiście, każda część Jakuzy ma taki, powiedzmy, stały element, jak Amona. Czyli jakiegoś tam z rodziny Amonów, ostatecznego przeciwnika, ostatecznego wojownika, z którym trzeba najcięższą walkę stoczyć. No jest tych, wiesz, są, są takie gemmizmy jakuzowe, które, które znasz przez tyle lat i, i na które czekasz, i, i które się tutaj akurat pojawiają, i, i pewnego rodzaju tam, nie wiem, wracające postaci po 30 latach. Yy, których nie widziałem. jest w ogóle jeden element. Yy, jest ten element. Oczywiście, yy, jak zwykle wcinam dzisiaj i, i no, w ten, no, ten no. Ale, ale, ale. Bo chciałem zobaczyć, jak to wygląda, nie? Bo wiesz, bo, bo, bo no ta seria graficznie ewoluuje, ale zastanawiam się, czy, czy ten element romansowania. Yy, i widok na postacie z tymi romansujesz, który nie jest zbudowany, znaczy te postacie nie są na silniku gry, tylko po prostu to są zdjęcia kobiet, jakieś a nie, filmy. To są filmy, normalnie filmy. Czy to był za tak. on zawsze? To była część Jakuzy, czy to jest taka w tym Like a Dragon Gaiden? Nie, no w niektórych... Tutaj jest tak, że tutaj masz chyba kilka tych, tych dziewczyn, chyba jest ich pięć, albo chyba pięć jest tak mi się wydaje. I tutaj są um, różne. Jest jakaś youtuberka japońska, jest jakaś tam znana aktorka, w miarę, czy w miarę znana, no taka, że znasz ją nie tylko z Yakuza, ale też widzieć jakiś tam serial z nią, albo, albo może nawet jakiś film. Ale wcześniej, w tych wcześniejszych częściach i w tej też oczywiście, to, to masz zazwyczaj te dziewczyny, z którymi romansujesz, to są gwiazdy porno, no. E, wow. japońskie i to też jest jakiś tam stały element, że e, Yakuza ma aktorów, e, którzy grali w tych wszystkich filmach o yakuzach, to się pojawiają, czy tutaj się pojawia e, takie Shikitano w szóstej części, nie? Jak e, albo wrestlerów prawdziwych e, masz w, w rolach e, tych, wiesz, co walczą w tej federacji, na przykład All, e, All Japan Wrestling, nie? To no Oni pan Pro Wrestling, jakoś tak to się teraz chyba nazywa. I oni, oni też mają normalnie motion capture, ich twarz, ich głos jest. Yy, także, wiesz, to jest to są takie wyznaczniki już dla tej serii, yy, że, wiesz, na przykład masz salon gier Segi i wchodzisz mhm. i tam masz całą grę, na przykład Virtua Fighter, którą szczęś, nie jakiś tam Outran, jakieś tam różne gry Segi, które możesz sobie normalnie całe. Ktoś sportował E, jakąś tam starą grę z Sega Master System, żebyś ty mógł sobie grać. Tutaj jest tych gier chyba na automatach chyba jest 5 albo 4, plus jeszcze masz w e, swojej tam kwaterze mm, masz e, Sega Master System, podłączon takiego małego CRT i... Rzeczywiście możesz te gry, te karty gdzieś tam zdobyć, kupić w nagrodach w kasynie i, i sobie pograć w jakieś tam rzeczy, które, które nie grałaś i to jest niesamowite, że ktoś to w ogóle, wiesz, zajmował się tym, żeby to sportować, wiesz, zrobić emulator, no, no, no. czy w ogóle jeden do jednego po prostu przenieść tę grę do Jakuzy. Do, do Także te takich pierdół jest bardzo dużo, no tutaj są um... Smaczki to są takie, nie, że to oprócz jest, tego, to że są drobne rzeczy, które też y, sprawiają, że, że w tym świecie, no, nie, tak y, jakby znajdujesz jeszcze takie dodatkowe rzeczy, znaczy właśnie tego, tego czasami w grach brakuje, nie, żeby, żeby w tym świecie, który no, niby nie jest tak duży rozbudowany jak w GTA, nie, to jednak są rzeczy, które możesz robić, czyli na przykład w GTA nie mógłbyś robić, nie? I to jest to jest fajne, to mi się Wiesz, są ludzie, którzy dzięki Jakuzie nauczyliście grać w Majjonga tak, tak normalnie I, e, bo to jest to nie jest ten Majjong, gdzie tam dwie płytki do pary zbierasz, tylko to jest ten Majjong z czterema graczami i grasz tam e, na wirtualne pieniądze jest też całe kasyno, gdzie masz normalnie Black Jacka masz mm, Texas, Holdem, Texas Hold'em masz te japońskie gry e, które no, czasami to jest na przykład z kartami do Hanafudy, które bardzo lubię. Zresztą sobie ściągnąłem na, na telefon e, taką wersję Androidową tej gry i, i gram sobie z różnymi ludźmi w, w Koi. ale też e, inne gry hazardowe, które są dla mnie jakoś tam mniej znane. Są te szogi, te szachy chyba chińskie, tak? To jest. To też można w to grać. No i wiesz, jest tych jest gier masa i są rzutki bardzo dobre są wręcz świetne rzutki jest, jest bilard, jest bilard taki trikowy, gdzie, gdzie sobie e, masz powiedzmy przeszkody i musisz e, wbić bile e, no jest tego masa, nie tam są w niektórych częściach jest bilard e, i ping pong na przykład, w niektórych jest łowienie ryb, są, są te, te takie różnego rodzaju dodatkowe aktywności Um, właściwie w każdej części w większości są, są te same, są, czyli kasyna, ale takie dodatkowe, różne na przykład jakieś tam tower defense, albo prowadzenie kabaretu i wtedy masz e, taką, taką bardzo szybką grę w zarządzanie, tutaj też masz to zarządzanie tą drużyną e, i walkę na arenie i to jest jedyna taka zmiana w stosunku do tych części, ale tych mini gier jest bardzo dużo, no i, i jest co robić w Jakuzie, jeżeli ktoś lubi, to będzie miał tutaj dużo, jest też tam takie w mm, jakiegoś czasu w Jakuzie jest, jest telefon z aparatem i robimy zdjęcia dla ludzi, którzy czegoś tam szukają i opisują ci jakąś rzecz i musisz już tam, wiesz, chodząc po, po tym mieście, e, po, so, po Sottenbori e, ko, zaczynasz kojarzyć, że może mu chodzi o to i robisz zdjęcie i rzeczywiście to jest to, co, co to się chciało. Także mm, ostatecznie oceniam ją dobrze, aczkolwiek mm -hmm. miałem taki moment, że myślałem, że o kurczę, no mam do czynienia chyba z najgorszą jakuzą. E, a nie, okazało się, że jednak gdzieś tam mnie to zopało mocno na końcu e, fabularnie, bo, bo się dzieje naprawdę dużo i fajnie i to się zazębia z tą akurat częścią, w którą nie grałem. Ale... Oh, też walnąłem gafę, bo mogłem sprawdzić przed nagraniem, a teraz jak sobie tam sprawdzałem, to widzę, że e, Kiryu wraca w tej części z, z tej drugiej, inf a, nie, Infinity Wealth. czyli tej a, a. drugiej części przygód Ichibana e, i, i nie wiem, czy jako postać grywalna, czy jako tam wiesz, jakiś, jakiś e, npc, e, ale, ale widzę, że, że jest. E, Także no to, to fajnie, że, że gdzieś tam jeszcze jego, jego historia jest kontynuowana. Z tego co wiem, to bardzo możliwe, że w tej z piratami też wraca, dlatego że wydaje mi się, że końcówka Kiryu, historia w epilogu sugeruje, że on jest właśnie na Hawajach. Także, także bardzo możliwe, że piraci to też będzie gra, w którą będę musiał zagrać. No, to, to, to, to nie jest. Znaczy, pamięć tak, że tak ciekawie o opowiadasz jakozie? właśnie o, o tej jakości, że aż, aż bym zagrał, ale, ale wiem, że, że już próbowałem i się odbiję, ale po prostu nawet mi się podoba, wiesz, bo y, ja nie wiem, czy widziałeś ten serial, który jest na Prime. Ie. Ja, ja z, nie ja słyszałem nie jakichś najlepszych opinii o nim, ale właśnie zastanawiam się, czy, czy tak, żeby, nie wiem, poznać ten, ten świat, jak oni dobrze w tym serialu go, go oddali, mnie. nie? Ty, mm. Aha. Jest też film taka się Mika zrobił, Leke Dragon mhm. um, I chyba bardziej już bym Miał ochotę oglądać e, Ten film taka się Mika niż ten serial Ale z drugiej strony, wiesz, no ja też mm, y, Byłem bardzo Bardzo na Tak y, I trochę się cieszę I może go obejrzę, wiesz, kiedyś Bo z tego co rozumiem, tak. to on opowiada trochę na inną historię Ale y, Chyba przeplata nie, te jest. wątki tego z tego, jak oni byli młodzi, jak Kiryu był młody, nie? A później później przeskakuje tam do 2005 roku, nie? Tam między 1995 a 2005, tak z tego, co, co, co, co czytam. Czy a nie wiem, jak często na przykład w grach się odnosi do tego, do, czy się w ogóle gra młodym e, Kiriu, Czy to w ogóle te znaczy, wątki Kiryu są... w, jak, w, jak, w Jakuzie 0, no to w 80, tam chyba siódmym czy 8 się dzieje, to jest końcówka do 80, Aha, 90, to, to, to, no tak. to jesteś młodym, młodym Kiriu który dopiero wchodzi na, na drogę przestępstw. Przestępczą i tam zostaje tam powiedzmy jakimś tam patriarchą w tej swojej rodzinie. I później jest taki okres, gdzie Kiryu mm, Kiriu siedzi w więzieniu. Aha. <laughs> e, bo, bo siedzi w więzieniu i wychodzi z w części pierwszej. W Jakuzie. Yakuza za się od tego, że główny bohater wychodzi z więzienia i próbuje odzyskać, powiedzmy, pozycję w, w rodzinie. fajnie. No, czyli, czyli <śmiech> faktycznie bardzo japońska gra, bo też nie tylko, na przykład, japońska, ale też dzieje się w Japonii. A ja teraz zapytam Cię, tak, zmieniając na chwilkę miejsce akcji, czy, czy grałeś, bo jesteś większym fanem Wity, więc może, może na Wicie grałeś, ale była taka gra, Jean, Joanna Dark, o, tak powiem. Dobrze. Jean D'Arc. Mhm. Tak, Dark albo nie, nie wiem, jak, jak to się mówi. Czyli um, właściwie takie średniowieczne e, Final Fantasy Tactics, ale właśnie w klimatach e, tych, tych, e, tych konfliktu e, francusko... E, Francuzów z Anglikami, gdzie, gdzie główną bohaterką jest właśnie ta Joanna Dark, e, postać... E, jak mnie mam historyczna, chociaż teraz bo, bo, bo, tak sobie pomyślę, to wydaje mi się, że ona istniała, nie? Ale my ją bardziej znamy z tego takiego e, wyidealizowanego obrazu młodej dziewczyny, która... która słyszała chrześcijańskiego, się... nie? Gdzieś tak, tam tak, takiego, tak. nie? Że słyszała głos, głos Boga i... Tak. Znam, bo to jest gra z... Sprawie wow, no sprzed tak. 20 lat. Chyba 2006 yy, była, była ta Ona jest no przepięknie zaprezentowana jak na, na swoje czasy. Zresztą to był taki okres, że te gry na PSP wtedy naprawdę źle nie wyglądały. To nie było tak, że zaczęły wychodzić gry słabe, bo, bo, bo się nie sprzedawały. No to jeszcze było tak, że, że te, te gry nie musiały iść w miliony, żeby na siebie zarabiały, żeby, żeby, żeby się zwracały. I to był taki okres chyba dosyć płodny, złoty PSP. I ta gra no naprawdę ma... Przepiękne, animowane wstawki anime z pełnymi dialogami. No, jest dużo, oczywiście, kastenek na silniku gry, ale w takim zrobionych jak w, w grach w japońskich RPG, czyli mamy te, te małe postacie, ale one, przykład, nie wiem, gdzieś są w jakimś w sali odpraw, w jakimś pokoju, w jakimś w jakimś miejscu. No i oczywiście ta kwinesencja, ta, ta, ta czyli ta. ta Gra taktyczna i ja pamiętam lata temu, jak pierwszy raz tę grę zagrałem, no to, to co się, sromotnie się odbiłem, bo to jest gra typowy, taki, taki taktyczne japoński RPG, gdzie właściwie są fabularne przystanki, gdzie, gdzie się walczy, trzeba kogoś pokonać, trzeba wykonać jakąś misję. No ale później chodzimy po otwartym świecie pubie i tak naprawdę yy, jest wiele tak zwanych aren, gdzie po prostu jest walka i na, na tej walce musimy grindować, bo musimy mieć mhm. odpowiedni poziom i nigdy tego poziomu normalnie w, w, w, walcząc w tych potyczkach nie zdobywamy. Ja pamiętam, że się wtedy odbiłem, bo ja no, y, grałem jak, jak, jak pewnie gra się już teraz właściwie, czyli grasz z marszu. Nie, nie przychodzi, no chyba, że grasz w jakieś takie gry typu Souls i taki masz styl, styl grania, że że jeśli jest jakiś boss nie do pokonania, to ty wiesz, że po prostu musisz gdzieś gdzieś indziej, nie pogrindować właśnie, pozbierać te duszę, yy, tę postać sobie ulepszyć i dopiero wrócisz, kiedy jesteś silniejszy, masz lepszy oręcz, Ale wiesz, no, ja jestem tak przyzwyczajony, tak jak właśnie wspomniałem wcześniej awałt, że ja gram z marszu ale, i grając takim rytmem normalnym, nie, nie, nie spiesząc się, to, to gra stawia takie odpowiednie wyzwanie dla mnie. No i jak teraz wróciłem do, do, do, do Janny, to po prostu zacząłem grać yy, tak, jak się powinno grać w te gry yy, na PSP. Czyli yy, grałem sobie z doskoku, grałem sobie, powiedzmy, przed snem, grałem sobie w pociągu, bo te misje, te walki, te potyczki nie są zbyt Kurczę, długie. No. Tak. I zacząłem po prostu mieć mega Friday, wiesz, mega Friday z tej taktyki, z tego, jakich wybierałem tych kompanów janny, czy, czy stawiałem... Znaczy, no do tej pory mam chyba, nie wiem, dziesięciu kompanów i tylko jednego łucznika, ale nie wiem, czy może coś zrobię, więc, więc tej taktyki to może nie ma zdobywania W bardzo. pierwszym czapterze zdobywa, nie? Tego tak, roku. tak. I to jest, to jest coś, co, wiesz, sprawia mi mega frajdy. Ja, ja yy, uważam, że, yy, że trochę staciliśmy... Yy, znaczy... Nie straciliśmy, wróć. Ja nie gram e, w gry na telefonie. A znowu nie traktuję Switcha ani Steam Decka jako właściwie takie stricte konsole przenośne, bo one są jednak duże. Nie schowasz ich do kieszeni, nie schowasz ich powiedzmy tam do, do, do kieszeni kurtki czy coś takiego. To wiadomo, że jak ktoś ma dużą kurtkę, dużą kieszenie, to powiedzmy tego Switcha mógłby wcisnąć, nie? Ale to jest coś takiego, że ja sobie odpalam PSP, cyk, gra i jeden, no nie? zrobię tą misję, mogę uśpić konsolę, mogę dokończyć i po prostu za, miałem tą taką satysfakcję, że gram w grę, w której naprawdę te wyzwania z tymi walkami są ciekawe, no bo to też jest tak, że nie, nie grindujesz w nieskończoność, bo to wiadomo, że dochodzisz do takiego pułapu, że ten grind jest nieopłacalny, bo już za mało tego doświadczenia w stosunku do tego, no i już masz wystarczający poziom, żeby iść dalej, ale, wiesz, jak zacząłem właśnie śledzić tą historię, wiesz, te, te postacie, ten konflikt, ten ten Henryk VI, ten dzieciak, który jest pod wpływem jakiegoś, jakiegoś złego doradcy, który go kontroluje, i ta jakaś złość i, i ten konflikt Anglików między, między Francuzami. Plus, plus, faktycznie, znaczy, ta gra nie, nie, nie patuje właśnie tym, tą religijnością, tą, tą, że nie ma takich takich bardzo dużych chrześcijańskich motywów, ale jednak ten motyw jest, nie? Że, to jest że to jest postać natchniona. Że ona w pewnym momencie, wiesz, ścina włosy, zakłada zbroję i, i, i rusza do boju nie? w imię właśnie swojej ojczyzny. Więc to są ciekawe, takie motywy, yy, klasyczne, ale tak jak mówię, najbardziej mi się właśnie podoba to, że ja uwielbiam gry taktyczne i. i znowu rozsmakowałem się w takich, takich ultra, takich potyczkach, bo e, oczywiście cały czas takie gry wychodzą. E, Into the Bridge jest też taką grą, e, gdzie, gdzie te potyczki nie są długie, ale bardziej, e, bardziej jest grom logiczną, nie? Mhm. Wiesz? Znaczy tak jak... Tak. W, znaczy ja mówię o współczesnym gatunku, bo e, jeszcze nie tak niedawno wyszedł metal e, Slack Tactics, który też teoretycznie jest e, grom e, tego typu, ale tam jest tyle innych mechanik związanych na przykład z synergią, związanych z, z, z tym, jak, jak wykorzystujesz to, że w ogóle jesteś w ruchu, no nie? Że, że wiesz, taktyka polega na tym, że musisz pokonywać jak największe przestrzenie, bo wtedy jesteś trudniejszy do trafienia, wiesz, że nie jesteś czołgiem, który się przesuwa od zasłony do zasłony, tylko musisz tak się ustawiać, żeby właśnie ta synergia, więc to jest zupełnie inny rodzaj gry taktycznej, dodatkowo to jest rogalik, i, i e, ja się ja nie to, że się odbiłem od Metal Slaga, co po prostu po ileś tam godzinach, jak już przeszedłem, tak jak kiedyś wspomniałem, ten cały cykl, czyli tych wszystkich bossów na tej mapie i później wracasz do początku e, z pewnymi tam nowymi możliwościami, to już mi się nie chciało do tego wracać. A tutaj e, no to jest taka klasyczna gra e, właśnie, gdzie ustawiamy tych naszych żołnierzy na mapie e, trochę taki bitewniak Czekamy, aż przeciwnie wykona ruch, my wykonamy ruch, stoimy obu, koło siebie, więc automatycznie wiesz, ta, ta, ta jest element takiej synergii, że, że, że postać, kiedy nie wiem, stoi obok swojego kompana, to podnosi im, jej się em, poziom obrony, tak? Łatwiej jest im zbić jakiś cios. I no... Jest mega sympatycznie. Ja nie wiem jakie są twoje wspomnienia z, z, z, z Janną Dargi, kiedy ostatni raz grałeś ale, yy, i czym na przykład w odpalałeś <głos> właśnie na Wicie. Tak. Yy, nie, wiesz co, ona trafiła do katalogu PSP Classic. Yy, to jest, kurczę, to jest, to jest kilkadziesiąt, yy, nie wiem, przesadziłem, ale około 30 gier, yy, które są w tym... Nie wiem, czy są wszystkie nadal, ale, ale w plusie. I one są e, pod PS5, PS, PS4 wychodzą i one są. mają tam ten emulator taki, gdzie, gdzie możesz save state zrobić osobny, nie, nie musisz e, polegać na takim zapisie e, z gry. Możesz cofnąć, jest przewijanie. E, to się w tej grze może przydać, bo ona nie ma... Nie można saveować w trakcie walki. Można walki, tylko po prostu tak. zasejwować i wyjść, nie? Czyli tak klasycznie. I że ewentualnie. Pobawiłem później... się. Mhm. Wrócić. Pobawiłem się, przyszedłem pierwszy chapter. I wiesz. Ja jestem wielkim fanem. Gram w zasadzie w tę grę całe swoje dorosłe życie, bo zacząłem jako 14 latek i tę grę przechodzę wielokrotnie. Final Fantasy Tactics. I. E... Zaczynałem od, od PlayStation. Mam to na wicie. Teraz yy, też w to gram. W sensie, co jakiś czas biorę wite, żeby ją naładować i, i przechodzę sobie trochę. I yy, to jest moja ukochana gra. I wiesz, zagrałem ten pierwszy chapter, przyszedłem. No gra jest spoko, ale to nie jest Final Fantasy Tactics. W sensie... Yy, znaczy, wygląda, prawda? Że wygląda niemal prawie, prawie identycznie. Tak. tak. I, i ma, ma ciekawe yy, jest o tyle to, to dobrze zrobione o, o, że ten pierwszy chapter już wprowadza ci tam sporo postaci które mają już tam konkretnie magię jakąś jakieś umiejętności już masz yy, wiesz, łucznika nie nie, nie do, trzeba się ten, ten progres jest szybszy i ona jest o tyle ciekawa że właśnie yy, bym by mnie to kusiło, e, gdybym miał to na przenośnej konsoli, ale mam to na dużej konsoli i to jest taka gra, w którą niekoniecznie zajduje czas, żeby odpalać na dużej konsoli. Rozumiesz? To jest ten, ten ból. Musiałbym sobie ten remote play jakoś tam sprawdzić i, i może, może na tym moim R&B e, by się dało. Muszę to posprawdzać, po, po, po bo wiesz, gra mnie zainteresowała, tak jak powiedziałeś ma super wprowadzenie, ma super animację e, i to da widać, że ten level 5 tam wydał pieniądze nie tylko na, e, na samą grę ale te, te to, na to anime też, tak? tak, tak, e, tak. I, i, i jest to rzecz, która mnie naprawdę tam interesuje, nie? Tak, tylko, że hmm. nie mam na nią czasu, tak? No ja zwyczajnie rozumiem. E, jest za dużo tych dużych gier które się pojawiają. Ja liczę, że ta gra będzie cały czas dostępna, że on nie, to nie jest tak, że ona na rok tylko wleciała i później już będę chciał kupić, tylko bo ona się pojawia chyba w w czerwcu. Więc mam nadzieję, że to nie będzie tak, że w czerwcu w, w tego roku na wyleci, tylko ona będzie cały czas i, i gdzieś tam sobie będę do niej wracał. Mm. No, ale to, to, to, to, to wiesz, no, z jest, jest tych dużych gier jest po prostu za dużo. Nie? Jest, jest tego, we wszystko byś chciał zagrać. Gdybym miał na Wicie, na, na, na bo nie można jej kupić na Wite niestety, nie, nie pomyśleli o tym, żeby. A, a chyba, już, chyba w sklepie jej nie widziałem, Wity, nigdy. Nigdy mnie trafiło. No to jest. Znaczy, ja nie wiem, jak z Level 5, bo Level 5 też jest chyba. oni robią Lejtony, tak? Nie, nie, czy mogę się mylić? Czy... Mm, możesz mieć rację, ja tak aż dobrze nie wiem. Wiem, że oni zrobili. E, z takich gier, które grałem na pewno, to oni zrobili Kuni. No właśnie, e, tak, tak, tak, tak. E, Ale bardzo możliwe, że tak, że, że masz rację, że oni też Lejtona e, robili. Ja, ja nie znam Lejtona, no to jest. E, o, ty nigdy tylko w nie tomie. byłeś fanem na grałem... Nintendo DS, przyznaj się przed milionami słuchaczy. Miałem trochę DS, natomiast yy, miałem tę grę, tylko że zagrałem tam, powiedzmy tam yy, w pierwszą grę, tam chwilę. To dojechałem do tego miasta pamiętam, że tam się szukało monetek po, po tych planszach i ze trzy, cztery zagadki rozwiązałem i wciągnąłem się w coś innego i, i jakoś tego nigdy tak. nie wróciłem może wrócę wiesz wiesz, co, to jest teraz... taka typowa gra, jeśli lubisz zagadki, takie mm -hmm. no po prostu rozwiązywanie zagadek, ta fabuła tam jest, tam eksploracja tego świata jest, ale to jest wszystko takie pretekstowe do, do, do tego, żeby po prostu Te co zagadki, mieć jakieś takie dokładnie. zagadki e, logiczne i znaczy, ja w ogóle tego profesora Laytona na tyle polubiłem, że jak swego czasu wyszło takie pełno mm, ekranowe, nie jak to powiedzieć, anime, no to kupiłem i to i to już nie było to samo. Oczywiście historia była intrygująca, a to wiem, wszystko było w było tym zagadek. samym czasie. Ale nie było zagadek, który mógłbym rozwiązywać, więc, więc ten... A, a ja nie grałem w, w, na Switchu w to jest, to jest taki paradoks, że ja po prostu... Na, na Nintendo DS to ja uwielbiałem to, bo, bo tam jednak ta kwestia tego rysika, to, to, to że wykorzystywało mm. się to, że ta, że ta konsola jest unikalna, że, że ona ma swoje, ona ma takie elementy, których nie ma żaden inny sprzęt i tego brakowało właśnie w tych innych, yy, yy, yy. znaczy te, wydaje mi się, że po prostu w takiej wersji na Switchu możesz mieć yy, mazianie palcem i tak dalej, więc teoretycznie mógłbyś to robić. Ale, ale jednak to nie jest to samo. Nie? No. Ale wracając do Janny, to postęty, powiem tak, że, że, że walka jest, jest tam... Yy, może nie, nie, nie wypada blado w stosunku do tego, ale to jest tak, że za każdym razem, jak te postacie rozbijają, i, i te moce zyskuje, wiesz, ta, ta nasza, nasza Joanna zyskuje taką moc transformacji i zaczyna przybierać takie, takie postacie, takich walkirii no to też nabiera wiesz, uroku, bo, bo zaczyna się też taka taktyka, że ona ma jakby jest napędzana taką boską mocą, że jak pokona przeciwnika, to automatycznie dyskuje dodatkową akcję i to mhm. tworzy kombosy. Więc jakby tam jest, jest magia, no ale, ale wracając do level 5, to, to faktycznie... Ostatnio to widziałem, studia. a propos tak jeszcze ds Light, to widziałem taką ofertę, bo wrzucało, to parę osób kupiło, widziałem na Twitterze, się chwalili, że to jakaś promocja była, u, u, jest taka stronka łowcy, łowcy Chin A. I, e, i, i ta konsolka to jest, nie wiem, czy to jest oryginalny DS, e, oryginalny, opis był taki, że to była oryginalna konsola do gier Nintendo DS Lite odnowiona za 66 dolarów, czyli to wychodziło 270 zł około i to w... oczywiście podejrzewam, że tam jest jakiś preload, jakaś albo jakaś karta na której są gry bo, bo tam był wybór koloru i te, te kolory to były taki typowo srebrny, ale też był taki dosyć ładnie wyglądający czerwono-czarny trochę droższy i był turkusowy i, i były tr trzy opcje było tam 32 GB 64 GB albo 128 GB ja się domyślam, że to jest konsola, która ma identyczne podzespoły jak Nintendo DS że nie jest żadną Aha. konsolą Nintendo DS odnowioną, nie? tylko że po prostu jest identycznie zrobioną konsolą i to jest wrzucona karta pamięci e, 128 GB ROMów po prostu ściągniętych na na tą kartę. 26 GB tak... to, jest, to jest strasznie dużo, bo te gry były nie, nie, niewielkich rozmiarów, na no, niej, jeśli chodzi o DS. No, podejrzewam, przykład. że tak, że tam wie, że, że wszystkie możliwe, jakieś cała biblioteka albo coś w tym rodzaju, nie? E, łącznie z, może, no bo DS miał chyba też e, opcję emulowania, e, czy nawet nie emulowania, tylko po prostu gry z. Advance. Z advance nie wiem czy tam było wejście na kartę. No, tak, znaczy w tym, w tym, w tym lajcie, który ja mam, ja mamy tą, tą, tą, tą wersję light, nie, tą, nie tylko pierwszego dieta, tylko już tego mm -hmm. z, le, z lepszymi ekranami, to, to tam jest po prostu z tyłu e, normalnie slot, nie? Na, na No to, na, na no right. to jestem, ba jestem bardzo ciekawy, czy to też ma slot, czy to jest. Yy... Nie wczytałem się w to, zrobiłem tylko screenshota tego. Yy... I, I tyle, no nie, nie. Mm, no tak. Musiałbym wrócić, poszukać tego. To jest mi też ciężko powiedzieć, no bo może pierwsze głupoty, ale taki, ta, taki, taki opis tej, tej aukcji z, AliExpressu, z AliExpress był. Więc mhm. nawet o tym powiesz. Mam ten. Mm, moja konsola, ta Retro, co sobie kupiłem, nie, tak. ona ma. Nie ma dwóch e, ekranów i nie ma też rysika. I jak sobie sprawdziłem, jak wygląda emulacja ds no to po prostu masz po prawej stronie ekran, po lewej stronie ekran, i masz paluchem, co nie jest o. wygodne, więc sobie nawet dałem sobie spokój całkowicie z sprawdzaniem. E... No i omija się też to, że bardzo dużo gier no nie wykorzystywało to, że te dwa ekrany, mogłeś, że mogłeś trzymać bokiem w ogóle te konsole. Było takie gier, które wydaje mi się, że mogły być się podobne. Ja nie wiem, że jakieś wizualnowe, czy coś w tym stylu, ale były gry takie, gdzie. Gdzie trzymałeś ją po prostu jedną ręką. Jak książeczkę. Jak książeczkę. Mm. I, I wiesz, były naprawdę interesujące tytuły. Teraz nie, nie pomnę już tak pamięci, żeby, żeby nie przekręcić nawet nie, nie, nie ten, ale, ale było kilka takich tytułów, nie? Więc, więc ja uważam, że, że jednak ta, to, to, jak te one są ustawione, te ekrany, to, to ma znaczenia, a poza tym to, że to właśnie ta konsola no i tak, mogę się ją trzymać bokiem, to też, też robiła, więc i, jeśli, jeśli właśnie coś wprowadzić, odtworzyć, to tylko właśnie w taki sposób, że albo na oryginalnym sprzęcie i to, no teraz to już chyba, no zależy jak do tego ktoś podchodzi, no nie, bo tam, pamiętam, że kiedyś słyszałem właśnie, że są jakieś takie karty, no nie, że to nie było jakoś skomplikowane, żeby jakąś kartę pamięci do takiego Nintendo ds wrzucić, nie, mm -hmm. ale, ale jak mówisz, że jest taki nie, sprzęt. Nie, to na pewno nie było jakoś przerabianie jest, czy coś, tak, tak mi się to wydaje. To jest, to jest Natomiast wiesz co, jest jedna gra, którą bym bardzo chciał zagrać, to jest ten Flower, Sun and Rain, Uh, Murder, Mystery in Paradise. I to jest gra Grasshopper Studios, i to jest też powiązane z uh, The Silver Case. To, um, akurat ta gra, o której mówię, ten z, uh, sa, Flower Sun and Rain, to jest uh, przygodówka point and click. A Silver Case to była typowa gra uh, visual novel. Ale gdzieś tam, pamiętam, wtedy nie mocno Silver Case e, ruszyło intelektualnie i e, to było coś ciekawego i, i tak sobie, tam chyba nawet w pewnym momencie się pojawiała postać z, z, tej, z tej gry. Więc mam gdzieś to w głowie, żebym chciał sprawdzić sobie ten tytuł. No ale na razie nie myślałem o tym Nintendo. No zobaczymy... Mm. No, jestem. Jest no że ci wciągnęło po tym, jak posiadasz tą konsolkę, tam konsolkę. Rozliczamy, to wci z, rozliczamy podatki. Tak, dużo, dużo korzystam z, z tej konsoli, ale głównie to tak y, do, do bawienia się y, z grami z ps 2 na razie. Niewiele, niewiele sprawdzałem. Z po, po PSX i PS2. Sprawdzam rzeczy, które, których, y, które albo tak jak Ring of Red mam oryginalne ale nie mam na czym pograć albo tak. nigdy nie grałem albo grałem a już nie chciałbym sprawić swoje wspomnienia także e, raczej to jest e, na razie coś co, co jest używane praktycznie codziennie u mnie tam wieczorem mhm. jak już tam leżę sobie i, i przed snem godzinkę może zamiast dużej konsoli no ale jeszcze, nie wiem, czy mamy jeszcze czas, chwilę, czy... czy nas znaczy, ja, ja oczywiście patrzę na, na, na, na godzinę i ja wiem, że jest długo, ale jeśli masz jeszcze energię i, i jeszcze jakąś grę, to ja bardzo chętnie posłucham. Albo posunham. umówmy się za tydzień. No tak, możemy, potrzymamy, nawet nie powiemy jaki tytuł, żeby was posłuchanie nie wynosi, może też zrobimy za tydzień jakiś taki mały kącik kulturalny, no, jeśli będziesz miał ochotę, jeśli... E, obejrzę na przykład, no, tam, nie, odcinki tego Richera. Richera no to może ja. właśnie tylko Richera, bo ja tak ja. ostatnio to poza e, rzeczami e, mojej córki i, i filmami e, żadnych komiksów też nie, nie wierzę no nie to... znaczy wiesz co, że niewiele nowości raczej serie, które, które już tam zacząłem, to kontynuuję e, także no nie, nie wiem, może jeden będzie taki tytuł którym bym mógł powiedzieć i który mógłby słuchaczy zainteresować a Widziałeś no, ten nowego Wiedźmina, film animowany? Nie, nie, nie. nie. No Ja słyszałem nie opinie czasu. takie, które rozjechały ten, że to jest w ogóle w porównaniu do opowiadania i wydźwięku opowiadania, i w ogóle jaki, i że to opowiadanie... A co on ekranizuje, bo ja nie wiem nawet? Film animowany właśnie z Uniwersum Wiedźmina Syreny z Głębin na podstawie opowiadania trochę poświęcenia i dużo, dużo negatywnych opinii na temat tego czytałem i słuchałem, bo w, no, jak to się ładnie mówi, trawestuje opowiadanie, trochę poświęcenia Sapkowskiego, które jest jednak y, głębsze, tam jednak jest cięższy wydźwięk, tam nie, nie, nie amerykanizuje się tej historii, nie dodaje się efektów, ale z drugiej strony ja zacząłem sobie to oglądać i to się tak ogląda trochę jak te Batman animowane, bo to jest pe y, pełnowy pełnowymiarowy Półtorej godzinny film. To nie jest wiesz, część, część tego. Więc to, to są jak te, te, te ekranizacje komiksu. No, ja, ja mam wrażenie, że jak pewnie do czegoś można było porównywać, jak, jak zmieniono powiedzmy tę historię w stosunku do oryginału, to tak jak było z zabójczym żartem. Że zabójczy żart absolutnie fenomenalny komiks, ale ta wersja animowana dokładała cały tamten wątek związany chyba z, z, z, bad, z bad Girl czy tam z Bad Woman. Bad Girl chyba. I, i w... No, zupełnie niepotrzebnie. Tam było dużo takich rzeczy dodanych, które odwracały cię uwagę od tego, tego takiego naprawdę tej, tej głównej historii. Nie? Czytałem jeszcze przeznaczenia dwa razy albo trzy razy i ja nie pamiętam tego opowiadania. Eee... No tam o, o, o, o syrenkach, o, o miłości. Wiesz, to jest taka klasyczna historia o tym, Wiesz, o, o małej Syrence, nie, znaczy z, z Twistem, jak to u Sapkowskiego, nie? Tak nasze klasyczne. Ja, ja mogę też mówić już takie rzeczy, które, które yy, za wiele nie mają wspólnego. Tak, więc y, jak będziemy, y, jak obejrzysz, to możemy wtedy porozmawiać. Na pewno będzie o liczerze. To już zapowiadam, że chciałbym, żebyśmy. Y, s, y, jeśli Tylko że chyba do następnego odcinka prawdopodobnie nie będzie cała seria, tylko, tylko 4-5 więc więc to więc jeszcze zobaczymy. Ale w każdym razie. Dziękuję ci, drogi Rafale, że ruch, <laughs> pozwoliłeś mi, no, przez grubo ponad godzinę, ty, ja to jeszcze sprawdzę, czy to, bo to na pewno grubo... Y, powiem, Półtorej że godziny about. chyba wyszło, a wałt. Tak, about. tak chyba że, wyszło, że, że to... ale dobrze, dobrze, no bo... No bo no nie chciałem płaci, chciałem to powiedzieć to... wszystko, co, co myślę na takiej zasadzie, jak to powiedziałem, jak najbardziej obiektywnie, ale wiadomo, przez, no jednak z subiektywnego punktu widzenia na zasadzie takiej, że jednak Przyszedłem tę grę, nie, nie zmuszałem się do tego i dlaczego, dlaczego tak było, skoro ta gra to takie geje według niektórych i to jest i to było takie klutego. tego. No ale też dziękuję za, za arcyciekawą właśnie polecajkę Anon mutacjonem. Ja już, ja już mam tutaj... A nawet, a nawet takie... Anno. Anno. Tam jest dwa, dwa N, tak. Anno, mutacjonem i... Ale no. zrozumiałem, żeś Anon. Ja anno. Mówię, no pewnie tak mogłem powiedzieć, wiesz, już z wiekiem to, to człowiek się nie kontroluje. Dziękuję jeszcze raz. No. Dziękuję Dzięki. wszystkim naszym drugim słuchaczom. No i słyszymy się za tydzień w takim razie. Słyszymy się Cześć. za tydzień. Hej. Cześć.